No i witamy, witamy w kolejnym odcinku podcastu Bezimienny. No i powiem swoją regułkę, czyli standardowo nagrywamy w godzinach wieczornych, może o niestandardowy, w niestandardowym dniu. No tak jak już wyszło, ale oczywiście w standardowym składzie, czyli jest z nami Wojtek Kocjan. Cześć. Jest z nami Rafał Radomiewski. Siema, siema. No i jestem ja, czyli oczywiście Christian Kęnder. Słuchajcie, 110 odcinek podcastu Bezimienny. I jedziemy. Słuchajcie, wkurwienie. Nie wiem, czy doświadczyliście czegoś takiego w grach. Chyba każdy. Każdy na pewno się wkurzał, denerwował na gry. Ja wiem, że trochę uszkodziłem dwa pady przy tym, przez, przez całą moją karierę. Rozwaliłem chyba jakieś dwa klawisze. Ale, ale ogólnie było całkiem w porządku Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o naszych frustracjach w grach Co nas, co nas wkurza, jakie gry nas wkurzały I dlaczego, jak to się, się kończyło I co można by było zrobić, żeby się takie rzeczy nie pojawiały w tych grach Żeby one sprawiały nam tą przyjemność Ale w jedną stronę, żeby nie doprowadzały do takiej agresji Słuchajcie, dzisiaj sobie właśnie powiemy o frustracji w grach no i, i co, jedziemy, Hyde Park rozgrzewamy się. Co robiliśmy ostatnio? Wojtku, co tam u ciebie? Jeżeli chodzi o takie życie niegamingowe, to mam nową pracę i teraz się na niej głównie skupiam. Jestem koordynatorem do spraw rozwoju portali miejskich. O, taka sytuacja. Mhm. Y a tak gamingowo to Conan. Conan miał ósmego swoją premierę, a w zasadzie wyszedł z Early Accessa, więc, więc go ogrywamy i, i, i fajnie. Tak, żeby tutaj powiem tak, nie jest jeszcze może to czas, żeby go recenzować, ponieważ no, po prostu jest to tego typu gra, która wymaga jednak troszeczkę więcej niż, niż tylko tam wejścia na, na dwie godzinki i, i obejrzenie jak to wygląda. Chociaż w sumie chyba mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło recenzować gry po dwóch godzinach. Yy, natomiast no, jest to gra taka na, wiecie, na, na kilkadziesiąt albo kilkaset godzin. Yy, A pewnie są i tacy, którzy mają pewnie i, i może parę tysięcy już to nagrane. Więc do tego smaczku do tych smaczków, które może zaoferować Conan Excise, dochodzi się bardzo powoli. Oczywiście już tam na samym początku widać, że to jest typowy survival z mnóstwem craftingu i, i, i tego typu rzeczami, natomiast są tutaj też bardzo fajne, takie typowo Konanowe rzeczy. To jest ten Konan, co oni Nic z biegali, tak? E, tak. To jest no, dokładnie ten Conan. Właśnie o to Ci chodziło, wiedziałem, wyczułem Cię. No, no. No tak. No, więc jak ktoś lubi takie gry z, z właśnie z penisami, to, to jak najbardziej. Yy, ja mogę powiedzieć tyle na tą chwilę, nie czuję, kiedy rymuję, że jeżeli ktoś lubi survivalowe gry, albo po prostu lubi uniwersum Konana, to na pewno Conan Exiles jest fajną, ciekawą propozycją, na którą na pewno warto zwrócić uwagę recenzja się u mnie pojawi na Nordomancerze gdzieś tam pewnie w przeciągu, w przeciągu następnych kilku, może kilkunastu, nie, w przeciągu tygodnia powinna się pojawić. I wtedy na pewno będę miał coś więcej do powiedzenia, już tak o konkretach. Natomiast op, jeżeli ktoś lubi takie survivale, to w zasadzie teraz jedyna taka sensowna alternatywa, która zresztą też miała niedawno premierę, a w zasadzie wyszła z Early Accessa, 4 czteroletniego bodajże to The Forest. Mm, jeżeli ktoś właśnie szuka tego typu gier, to ma te dwie propozycje i myślę, że spokojnie można obie dwie gry polecić. Ja co prawda w The Forest nie grałem, ale, ale grał od nas Osaks z redakcji i nawet oglądałem, jak tam, jak tam grają. Fajnie to wygląda, jest to troszkę inna gra, bo Conan to jest taka gra, w którą się wchodzi na... i w zasadzie, która z zasadniczego takiego typowego endgame'u nie ma. Takiego typowego, nie? A przynajmniej jeszcze nie ma, bo, bo twórcy zapowiadają, że będą tego co czas jeszcze rozwijali, chociaż na tą chwilę to i tak już jest potwornie duża gra. Więc jest to taka gra, w którą wchodzisz, no i masz przetrwać, no i budujesz sobie tam jakieś rzeczy, dużo budowania, dużo tego typu rzeczy fajnych, jest tam jakaś rywalizacja na serwerach PvP, przede wszystkim eksploracja tutaj sprawia mnóstwo frajdy, bo, bo w grze jest co nieco popychanych fajnych jakichś jaskin, lochów, świątyń, takich dziwnych miejsc ponurych, tajemniczych. Nie, bardzo to fajnie się prezentuje zwłaszcza jak się gra w małych grupach albo solo, to jest naprawdę niesamowity klimat, kiedy idziecie w ten świat taki, wiecie, otwarty i, i coś tam sobie próbujecie nie wiem, uzbierać trochę węgla gdzieś no, no, no, na, natrzaskać, a tu nagle jest jakieś wejście do deski, nie wchodzisz nie wiesz za bardzo czegoś tam spodziewać no i okazuje się, że w środku główno widać musisz wejść, zrobić sobie pochodnie wejść z powrotem, rozglądasz się i nagle okazuje się, że że tam w zasadzie nic nie ma, tak? Jest tylko jakaś jaskinia i, i trochę surowców, a innym razem wejdziesz do takiej jaskini i po prostu zostaniesz zjedzony żywcem, rezerwany na strzępy w ciągu, w ciągu tam chwili i to jest właśnie to, to ten wielki urok konana, nie? Co czas odkrywasz coś nowego i, i gra cię potrafi zaskoczyć, tylko to są takie zaskoczenia, no, długoterminowe, tak? No, mówię, na początku pierwsze godziny w grze to będzie takie Jezus Maria, muszę sobie jakieś sandały poskładać, bo po prostu się zajada. A później jest coraz fajniej, nie? Później już masz coraz lepsze rzeczy, coraz ciekawsze. Możesz coraz fajniejsze rzeczy budować. To, jakie ludzie tworzą gry, nie wiem, jakie ludzie tworzą budowle, to jest naprawdę niesamowite. I warto sobie też że pod tym kątem Konana mieć na oku. Jako taką fajną grę, w której naprawdę fajne rzeczy można zbudować. Taki trochę Minecraft się z tego jawi bo tu naprawdę ilość materiałów i jakichś takich ozdobników różnych, no jest kolosalna, tylko że o ile Minecraft był durny, bo tam można było wszystko robić w powietrzu, to tutaj są takie, powiedzmy, że jakieś prawa fizyki zachowane, tak? Nie, jeżeli masz jakieś wielkie dachy, jakieś stropy, no to one muszą być podparte jakimiś kolumnami i tak dalej. I ludzie tworzą całe fortece, całe, całe pałace, jakieś obozy. Naprawdę robi to wrażenie. No to tak tyle tematem zf okonania, Natomiast jeżeli chodzi o The, For The Forest, to znowu jest troszkę inna gra. The Forest to jest taka gra, w którą ty wchodzisz i ona jakby nie jest aż tak długoterminowa. Oczywiście można też sobie tą długoterminowo grać, ale tam jest generalnie konkretna misja. Trzeba znaleźć jakiegoś zaginionego syna i jakby to wszystko się... Ej, przepraszam. To wszystko się wokół tego kręci. Kurwa, sam siebie znudził. to było dobre tak, no więc tam szuka, szuka się swojego swojego syna i oczywiście można to robić w grupie i tam jest jakby cały czas akcja, nie? Wkonanie może być tak, że że ty po prostu y, możesz nie spotkać żywego ducha przez, nie wiem, x czasu gry możesz nigdy nikogo nie spotkać, już miał PH, serwer na 10 osób jedna osoba sobie rozbiła na jednej stronie mapy, druga na drugim i żeby się spotkać to to jest, to jest naprawdę tutaj no, cud. Mm. A tam generalnie jest cały czas akcja, cały czas kooperacja, cały czas są atakowani gracze. Jeżeli, jeżeli są atakowani, to muszą odpierać te ataki. Więc troszkę to są inne gry, nie? Troszkę inne gry. Ale obydwie na pewno mają swoje uroki. Warto na no, nie zwrócić uwagę. Ja ten no. ja, ja chciałem powiedzieć, że Conan już wyszedł na PS4, bo widziałem już jakiś tu mój znamy gra w to. A jeżeli chodzi o ten Deforest to na, na Steam już widzę, że jest, ale, ale też wychodzi to na konsolę, na PS4, na Xboxa, ale chyba dopiero pod koniec maja, z tego co się orientuję. Więc konsolowcy też to będą grać, a w kanałach już mogą. To tyle ode mnie. No. Coś jeszcze Wojtku? Nie, nie, w zasadzie nie. Tylko tyle. Albo aż. Ok, dobra. Rafał, co tam u Ciebie? Cóż by tu powiedzieć czego. I teraz on jest zdziwiony. No a tak tak trochę westchnął przed odpowiedzią. Nie, nie, bo miałem zaplanowane powiem wam szczerze sporo filmów, bo taki był ostatni moment, że dużo tam było w tym kinie, a, a, a nie miałem czasu za bardzo na wszystko polecieć. Ale eee, tak, nie obejrzałeś. No Avengersów przede wszystkim obejrzałem zaraz na premierę, więc mm -hmm. y, to jest chyba hit i no zasadniczo podejrzewam, że każdy kto, kto miał to już to dawno obejrzał, bo, bo te dwa tygodnie pozamiatały wszelkimi tam e, box officami i tym ile ten film zarobił, podejrzewam, że <coughs> można się spodziewać rekordu e, mm -hmm. i Gwiezdne Wojny już nie będą najbardziej kasowe. E, niedawny rekord, no i w sumie wiecie, nie, nie chcę tam opowiadać, mimo wszystko nie chcę psuć yy, powiedzmy jakiegoś tam odbioru filmu tym, którzy z jakichś tam przyczyn jeszcze nie poszli, a, a, a faktycznie się wczuwają w tym uniwersum i powiedzmy lubią te filmy. Yy, to, co mi na pewno najbardziej odpowiadało, to yy, brak zarzutów z tych, z tych ostatnich filmów, przede wszystkim Tora, który yy, ten Ragnarok tutaj bezpośrednio, można powiedzieć, yy, nawiązuje i jest kontynuowany wątek więc to jest jeden z tych filmów, które dobrze mieć e, obejrzane, zanim się tych Avengers'ów obejrzy. Mm, bo nie ma tego, tego rozstrzału pomiędzy takim kreskówkowym, mocno jakimś tam... Mm, Yy, Głupio-śmiesznym światem, tak, i jednocześnie jakąś tam poważną sytuacją jakąś zagładą czy, czy coś w tym stylu. Tam, w to, że były takie yy, z jednej strony jakiś hulk biegający w hełmie na, na, na, yy, na arenie i wygłupiający się, tak szczerze mówiąc, nie, a z drugiej strony mieliśmy tam zaraz jakąś tam zagładę czy inną no tam dosyć poważną chryję. A tutaj można powiedzieć, że od samego początku jest grubo i ciężko, bo, bo, bo jest ten Thanos, no to wszyscy go tam znają z, z trailerów powiedzmy, nie? Że, że sobie jest, zbiera te kamienie i ogólnie spuszcza wszystkim w pierdol no i od samego początku jest, jest taki ciężki klimat nie jedna tam osoba znana z uniwersum po drodze traci żywot i tak dalej, więc tego się można było spodziewać w sumie od razu No i, i, i ogólnie ten film taki jest poważniejszy w odbiorze, że na no akurat nie na moim sensie tak nie było, ale, ale zdarzało się, że tam wiecie, dzieciaki płakały na przykład, nie? jak tam jakieś młode przyszły i postacie yy, ostrzej były traktowane niż przywykliśmy do tego powiedzmy w tych, w tych filmach. Yy, no oczywiście tam bez wad się nie obyło, ale, ale moim zdaniem naprawdę to jest yy, najlepszy film w ogóle z całego tego uniwersum i, i zdecydowanie jestem go skłonny polecić. Bardzo mi się też podobały walki yy, tak od strony technicznej, bo o ile w poprzednich tam, czy Avengersach, czy mieliśmy tam Kapitana Ameryka jakiegoś, gdzie, gdzie po prostu były podział na dwie grupy, tak nie pamiętam jak ten podtytuł miał ten film, ale że Avengersi się podzielili niejako i, i walczyli ze sobą. To wyglądało strasznie sztucznie, bo to, to wielkie było halo o kawałek bijatyki na lotnisku gdzie tak naprawdę jakby z jakiegoś dalekiego ujęcia ich, ich wszystkich złapać, to by to po prostu wyglądało, jak wiecie, ustawka w lesie, nie? I, i kompletnie nie robiło żadnego yy, dobrego wrażenia, tylko tam te zbliżenia i kamery pokazywały, że coś powiedzmy się dzieje, ale tak naprawdę to było krótkie, sztuczne i, i w żaden sposób nie było współpracy między tymi bohaterami. A tutaj naprawdę mamy... Chyba wszystkich z Uniwersum i strasznie ta ekipa się miesza, bo wydarzenia tak się toczą, że, że powiedzmy równolegle w dwóch, w trzech miejscach toczy się akcja i na każdym z tych, z tych pól, powiedzmy z tych miejsc, no to nie jest tam, że ktoś przez cały film podróżuje, załóżmy idzie przez jakiś tunel, a gdzie indziej się napierdalają, tylko wszędzie jest po trochu akcji, tylko w jakimś tam innym wątku, nie? Czyli w, każdej, w każdym miejscu coś się dzieje. Yy, I tak połączyli te postacie, powiedzmy, na te grupki, że że one potrafią ze sobą te sześć czy te osiem postaci w, w danym miejscu odpowiednio współpracować i ja wyszedłem, powiedzmy, zadowolony z tych scen, tak? Że yy, tym razem faktycznie było widać jakąś yy, spójność, jakiś, nie wiem, pracy ze połową, tak? No chyba o to chodzi w zasadzie w tych Avengersach. No i tak ogólnie to, to zdecydowanie jest to najlepszy film, więc kto jeszcze nie był, to niech idzie. Myślę, że to będą grali jeszcze długo i długo w tych kinach, ale mimo wszystko nie warto odpuszczać. Oczywiście żadnego dubbingu, tym razem trzeba porządnie się zachować, pójść na napisy na, na, na i, i obejrzeć sobie to po angielsku. Eee, oprócz tego byłem jeszcze na takim Poczekaj, no, poczekaj, poczekaj Chciałem coś zapytać, domyślam się no, Tak. No, to nie, nie, nie, nie, znaczy tak Chciałem o coś zapytać, czy Zostałeś po napisach Oczywiście, zawsze zostaje. To, to jest, wiesz, od 10 lat już yy, takie, wiesz, rzadko się tam połowa sali podśmiechuje po cichu z drugiej połowy, która wychodzą. O, że oni jeszcze nie wiedzą, tak? No i oczywiście zostaliśmy. Tylko, że od, od jakiegoś czasu zawsze sobie googluje szybko, czy, czy jest jedna, czy dwie sceny po napisach, wiesz, bo często jest tak, że po, po pierwszej części, powiedzmy, się pojawia jedna scena, a potem jest jeszcze druga na sam koniec, no i oczywiście ostatnio praktykuje się już, że tylko na samym końcu jest ta scena, nie? I tutaj też była. Eee, no i muszę przyznać, że była dobra ta scena na, na końcu. Mhm. Bardzo, bardzo mi się podobała, zaskoczyła mnie, to kto się tam pojawił i tak dalej, więc eee, okay. jedna z lepszych scen, jakie, jakie tam się wiesz, pojawiały ostatnio. Mhm. No, więc to tak. A ty dobra, nie oglądałeś. No to, rozumiem? To, to, to, to. Eee, nie, ale trochę wiem o tym filmie i wiemy, że tam się też sporo dzieje. Nawet eee, i, i, no dlatego no, ja wiesz, dobra. poszedłem drugiego no. czy trzeciego dnia, bo od razu internet mnie zaatakował opiniami, wiesz, ludzie wyszli z twarzami takimi, że co tu się odjebało i tak dalej. Ja mówię, nie, nie, nie mogę trafić, wiesz, nie może mi nikt tego spierdolić. Oczywiście, że się spodziewałem tego, że będzie tam poważniej i grubo, ale, ale, powiedzmy nie skali wszystkiego i, i nie szczegółów, tak? Więc y, w miarę to się wszystko tam, y, tam trzymało. No oczywiście wiadomo, że podważać można wiele elementów. W takich dyskusjach też brałem udział odnośnie zasadności w scenariuszu pewnych wyborów decyzji. Są też tam rzeczy, które powiedzmy mi nie pasują w odbiorze, ale zauważyłem, że też innym zupełnie przeciwnie bardzo się podobały, tak? Więc są też takie kwestie do pospierania się przy piwie potem, po tym filmie no i tyle no, tutaj tutaj naprawdę nie ma co yy, co wiesz ponarzekać no, wyobraź sobie że masz na przykład yy, strażników galaktyki nie którzy słyną z tego że tam muzyka zawsze jest yy, wiesz na tym poziomie tam lat 70 80-tych 80 największych hitów jedynka soundtrack to w ogóle wiesz 10 na 10 z dwójki też nie był najgorszy i, i tam poziom zachował wysoki prawda w zasadzie no, każdemu chyba się ścieżka dźwiękowa z Strażników podobała, a przede wszystkim odbiór, odbiór jej w filmie, to że oni właśnie gdzieś tam, wiesz, ten lot przez kosmos czy jakąś tam walkę, to właśnie ona, wiesz, była do, do hitów powiedzmy tych ziemskich lat osiemdziesiątych odgrywana, nie? i tutaj zanim oni się pojawili pierwszy raz na scenie coś tam się wiesz dzieje, wydarza jakoś tam kręci fabuła do tego, żeby wiesz pójść do przodu i, i w momencie kiedy wiesz yy, widzisz nagle kosmos nie wiesz jeszcze kogo zaraz w nim zobaczysz ale słyszysz już muzykę, która nie pasuje ni w chuj do całego tego filmu bo to nie jest motyw żaden z Avengersów przerobiony czy coś w tym stylu tylko napierdala ta rockowa jakaś tam piosenka czy, czy coś, nie powiem tytułu bo nie pamiętam to od razu już wiesz, kto wiesz, kto się zaraz pojawi, nie i Hupiuk, trzy sekundy, wiesz, jesteśmy w domu, mamy gruta i tam się znowu wiesz o coś dyskutują w swoim polu. I wiesz, i to pasuje, bo masz przez moment strażników Galaktyki, nawet tak powcześniej była poważna scena, ale potem się to wszystko jakoś tam yy, wyrównuje do, do, do reszty poziomu całego filmu i tam się miesza z innymi postaciami, nie więc yy, to, to było całkiem spoko. Oczywiście jest tam też właśnie trochę memów i tak dalej na, na tematy właśnie niektórych postaci, że, że gdyby się inaczej zachowały, to w ogóle byłoby inaczej, super. I ten. Ale to wiecie, każdy sobie powinien obejrzeć, mieć swoje przemyślenia, bo bo zauważyłem, że tutaj jest naprawdę pełne spektrum tego, co myślą ludzie po wyjściu z tego filmu, ale najważniejsze, że on porusza do tego, żeby faktycznie coś tam sobie pomyśleć o tym, nie? W kontekście, że że potrafi wstrząsnąć wami. No i dlatego też chyba y, po prostu wyganiam was na to, korzystajcie z tego, że weekend zaraz i... No tak, o Krystian, ale... O ile Krystian złoży przed weekendem oczywiście odcinek. No, postaram się jutro. E, ale tu i tak masz tą opcję, Rafale, że trzeba to znać wcześniej, co się działo no bo teraz tak wchodzić i wiesz, no a dobra, a pójdę sobie na Avengers, chociaż nigdy tego nie oglądałem. No to wiesz chyba co? już tak. To nie jest aż tak do końca. Dlatego, że tutaj się mieszają te różne postacie. No to wiesz, no. Mhm. Owszem, jak nie znasz nikogo, to to wiesz w ogóle zupełnie będzie ten film dla ciebie inny, tak? Ale. Rozmawiałem z osobami, które nie oglądały na przykład Tora ostatniego, nie oglądały przecież strasznie tego głośnego pantery, tego czarnego kota ostatniego, co uważam, że w ogóle, wiesz, z jednej strony fabuły nie burzy, ale z drugiej strony tam ma miejsce, co zresztą widać na trailerach, taka ogromna bitwa, tak? W tej, w tym państewku, w tej wokandzie, czy jakąś wakanda, co to wiesz, wymawia więc y, to jest ważne, że wiesz, że y, wiemy co się wydarzyło w tamtym filmie, bo powiedzmy troszeczkę inaczej i, i nie, nie wiem, powiedzmy głębiej y, odbiera się te wydarzenia, które się tam dzieją przy tej bitwie, nie? że oni się tam wiesz godzą na wsparcie i, i powiedzmy jest to spójne z tym co, co było w tamtym filmie, y, ale jakoś tak wiesz w żaden sposób nie przeszkadzało to tym osobom, które tego filmu nie nie oglądały. Y, poza zarysem takiego kształtu i, i żeby wiedzieć, no, ogólnie tam, nie wiem, kim są strażnicy z Galaktyki, kto to jest Spider-Man i wiesz, tam jakąś jedną część Avengersów obejrzeć, to cała reszta jest całkiem w porządku, nawet jeżeli się pomijało te części, bo one często stanowiły taką fabułę całkowicie odrębną. Tam jakiś, wiesz, czy, czy Zimowy Żołnierz, czy te wszystkie origins, wiesz, czyli tam pierwsze filmy powiedzmy z serii jakiegoś Tora, czy Kapitana Ameryki. Ten ostatni Tor tutaj jednak warty jest mimo wszystko obejrzenia po to, żeby tam zrozumieć powiedzmy, dlaczego takie, a nie inne skrzypce gra, gra tam właśnie to i Hulk, bo, bo, bo inaczej kompletnie się zachowują, niż yy, przyzwyczailiśmy się do tego. Nie? Znaczy może nie kompletnie inaczej, ale yy, w dosyć wyraźny sposób jest to nakreślone właśnie poprzez tamte wydarzenia z tamtego filmu. Więc yy, wcale jakoś tam ktoś, kto nie jest w stanie, wiesz, raz na trzy miesiące pójść na, na Marvela, bo tak często te filmy wychodzą, bo za moment mamy Deadpoola, zaraz po Deadpoolu mamy yy, mrówkę, i, i nawet wspominają o tym, że mrówki nie ma, bo ma domowy, czy coś w tym stylu. Eee... To też nie zepsuje to odbioru, wiesz, bo ten film wyjaśnia pewne rzeczy, tak, bo, bo rozumie to, że wiesz, jeżeli tam jest 20 postaci na ekranie, to że kogoś może nie jarać, powiedzmy, wiesz, tam yy, czarny kot albo powiedzmy ktoś może się tam nie kręcić, wiesz, blondowłosym jakimś wikingiem, nie, I, i coś tam starają się wyjaśnić, no bo oni się między sobą nie widzieli, tam wcześniej był rozstrzał przede wszystkim pomiędzy właśnie tą yy, podziałem na dwóch, nie, więc Iron Man z Kapitanem Amery Ameryką się nie, nie rozmawiają no i, i oni między sobą, jak się znowu spotykają, to sobie troszeczkę, wiesz, nakreślają, co się wydarzyło, nie? No, więc więc to nie ma, nie ma tragedii z tym. Ja oczywiście no wszystko, okay. wiesz, kojarzyłem, pamiętałem, ale ale jakoś tam nie czułem się, wiesz, że musiałem wszystko nagle komuś też tłumaczyć, przypominać, czy, czy że ktoś czegoś nie kumał. Okej. Okay. Ja co tam jeszcze, Rafale? A był też drugi film, drugi film to było Życzenie śmierci, taki poważny tytuł, w każdym razie teraz mam film z Bruce'em Willisem a jest to jeden z moich ulubionych aktorów pomimo, że już wiesz jest dziadziały, to, to jednak wciąż no, starzał się razem ze mną, w sensie na moich oczach, wiesz, od tych szklanych pułapek pierwszych i, i zawsze gdzieś tam za to go bardzo lubię. to jest film o poważnym fabularnie wydźwięku takim można powiedzieć, że to jest thriller czyli tutaj nie mamy wiesz głupiego żartującego Bruce'a Willisa bo bo taki film też jeszcze niedawno oglądałem co prawda zeszłoroczny jakiś na Netflixie, ale ale też wiesz takaś komedia całkowicie z Bruce'em Willis'em gdzieś tam sobie biegał wiesz jako detektyw yy, w, no, w Miami Beach czy coś w tym stylu a tutaj jest najciekawsze to i to jest jedna chyba z nielicznych ról Bruce'a Willisa, w której on występuje jako postać kompletnie niezwiązana z bronią, z przemocą, jest lekarzem na samym początku. Znaczy, no do samego końca jest lekarzem, tak? Tylko wydarzenia, oczywiście, wiesz, tam gówno wpada w wiatrak dosyć szybko, łatwo się domyślić, że tutaj motyw zemsty będzie kluczowy. Zemsty, tudzież jakieś tam szukania sprawiedliwości. Więc yy, ta fabuła nie jest, broń Boże, jakoś mocno skomplikowana, przewidywalna, ale wiesz, na ekranie się dzieje, no, dokładnie to, co, yy, czego oczekujemy, tak? Bo od początku, wiesz, jak się pojawia jakaś tam sytuacja, mamy sympatię, współczujemy mu, chcemy, żeby mu się udało, tylko że w tym momencie on nie jest, wiesz, Johnem McLeanem, który po prostu weźmie, wiesz, tego gnata, boso, pobiega wszystkich zapierdoli, yy, tylko jest kompletną pizdą, jeżeli chodzi, wiesz, o otrzymanie broni, nie, do tego stopnia, że w pierwszym, yy, w pierwszej jakiejś akcji, kiedy tam się coś, wiesz, postrzelało, to, to się zaciął, wiesz, pistoletem w rękę, przez co tam policja cały czas go potem szukała i ścigała pod kątem tego czy ma blizny na rękach i tak dalej nie? taki wiesz jakiś tam mikrowątek więc naprawdę zaczyna jako totalny frajer no ale powiedzmy że jest tam kumaty, mądry inteligentny więc tym sprytem jakoś i determinacją wiesz się ten film dobrze kończy nie? no i, i to jest takie w sumie pozytywne więc y, niekoniecznie tam biegać od razu, zaraz do kina, ale ale zapamiętajcie ten tytuł, jak ktoś y, pamięta o, o Brusie, a on nie był jakoś mocno reklamowany, y, to myślę, że warto gdzieś tam sobie ten film mieć w pamięci i, i spojrzeć do niego niebawem, czy, czy tam za rok, nie? Mhm. Jeżeli chodzi o Gireczkowo, y, nie pamiętam, czy mówiłem o tym dwa tygodnie temu, czy nie. Tomb Raider, y, jedynka wszedł cały, Eee, wtedy był też, czy nie, czy jeszcze... Nie, chyba, no. chyba cały ci jeszcze wtedy nie wszedł. No, to wszedł cały i, i to tak wiecie na 100%, w zasadzie mówiłem, że na 99%, ale potem doszedłem, dlaczego to było 99% i to gdzieś tam internet pomógł na szczęście. O tym Tomb Raiderze jak od razu ogram dwójkę, bo dwójkę też zakupiłem, akurat się trafiła pakietowo powiedzmy, chwilę później promocja na nią i skorzystałem. Tak myślałem, że od razu wiecie, trzy części zrecenzuję razem z filmem. Zobaczymy czy się uda, czy będą jeszcze grali ten film, bo na razie dwójkę trochę pograłem. Przestrzał jest ogromny między jedynką a dwójką pomimo, że jedynka robiła bardzo dobre na mnie wrażenie, to dwójka to już totalny film Uncharted, wiecie, odstrzelone zresztą Tomek pamiętam, że opowiadał o tym też dosyć sporo zobaczymy jak to przejdzie przez przez próbę czasu i, i właśnie w połączeniu z tym filmem jakby odbiór tych trzech części naraz i która tak naprawdę jest najlepsza więc to sobie na to poczekamy żeby to zrecenzować no i w zasadzie tyle jeżeli chodzi o, o takie tematy giereczkowo filmowe Tam, tak jak dwa tygodnie temu obiecałem tak też zrobiłem, czyli rower kupiłem zamiast peceta co niektórzy na fejsie już widzieli ale jeszcze nie zacząłem jeździć zacznę pewnie gdzieś przy weekendzie bo majówka była zbyt piana, szkoda prawa jazdy żeby wsiadać na rower no i to tyle no to dobrze Rafale no to teraz w takim razie ja ja ja a ja standardowo gram w to co gram czyli oczywiście FIFA i oczywiście e, Stip e, dalej masteruję Stipa jest trudny, jest ciężki i, i, i dalej e, jest to e, no naprawdę rzecz, która mnie frustruje a której pewnie też dzisiaj no chyba, chyba mogę ewentualnie wspomnieć no i oczywiście FIFA, do FIFA cały czas wychodzą do rzeczy z Ultimate'a, więc cały czas są nowe karty i tak dalej, i tak dalej. gram, jest, jestem w to wciągnięty jak powalony i, i gra mi się w to bardzo dobrze. E, słuchajcie, poza tym, była dosyć ciekawa promocja na PlayStation 4 i z niej skorzystałem, jak nigdy, więc wyobraźcie sobie, że kupiłem grę, jak nigdy... Eee, na, na tej promocji. Była to jakaś japońska promocja, minus 60%. Eee, Widziałeś, Rafale, coś takiego? Tak, widziałem. Nie kupiłem na niej nic, więc spoko, było. No, i akurat e, ja kupiłem sobie na niej Shadow Tactics, Blades of the Shogun. No, brakuje mi komandosów, oczywiście no, w komandosach się kiedyś zagrywałem, więc musiałem sobie kupić komandosy nowe, nowe komandosy, więc sobie kupiłem na konsoli. Kosztowało mnie to 52 zł bodajże, z 209, A więc myślę, że taka 5 dyszek to jeszcze taka cena, którą mogę poświęcić na tego typu grę i, i sobie zobaczę to. A oczywiście leży to gdzieś tam na, na, na koncie przypisane, ale jak będę miał chwilę to pewnie to i pewnie... Pewnie coś na ten temat powiem. To tak, więc kupiłem grę, i w sumie, i w sumie to chyba będzie tyle. Bo nic wielkiego nie robiłem ostatnio. Trochę czasu nie miałem. No, głównie, głównie nie miałem czasu. Byłem zajęty różnymi dziwnymi rzeczami. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale chyba, chyba bym skłamał. E, więc z, z mojej strony to tyle i nie, nie będę przeciągał, e, pójdziemy do wiadomości e, i te wiadomości od razu ja sobie zacznę e, bo coś mam e, słuchajcie, e, firma Two Point e, to może parę osób zainteresować e, słuchajcie, firma Two Point to jest firma z Furnam e, w Anglii, e, zaprosiła mnie do, do siebie e, do siedziby, żebym zobaczył ich nową grę, która będzie się nazywała Two Point Hospital słuchajcie, to będzie to będzie Kalka Dim Hospital kiedyś wspominałem o tej grze miało to tytułową jakąś tam roboczą nazwę aż w końcu nazywa się to Two Point Hospital, po prostu i słuchajcie, widziałem jak to wygląda i powiem wam, że to jest jeden do jednego Dim Hospital oczywiście co może być dobre, co może być niedobre mi to nie przeszkadza kompletnie więc tak jak w Dim Hospital, tak zaczynamy dużym szpitalem, później budujemy jakąś recepcję, dajemy tam pani do recepcji, później GP, budujemy GP, dajemy tam lekarza, te same stoły, te same szafki w środku i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, no kalka Dim Hospital. Dla mnie dla mnie oczywiście bomba ja jestem kompletnie zaerany, bo w, w starego hospitala nagrałem się dziesiątki dziesiątki godzin, setki chyba nie ale ale dziesiątki godzin były i bardzo się cieszę, że to wychodzi i mam nadzieję, że to wyjdzie jak najszybciej, nie wiadomo jeszcze kiedy wyjdzie ale, ale jest świetne i ja to biorę na premierę, tak jak wziąłem w sumie Pizza Connection tak, to też gra, która wyszła od razu też musiałem wybrać to, to, jest, to jest po prostu gra, na której się wychowałem i nie wyobrażam sobie tego nie mieć szkoda, że to nie wyjdzie na, na konsolę, póki co ale no, no, chyba raczej nie wyjdzie na konsole jednak, ale naprawdę daje radę e, no i to na przykład było ode mnie e, z wiadomości takich e, co chciałem powiedzieć I e, jeszcze może, jeszcze e, jedną rzecz chciałem powiedzieć nie wiem czy oglądaliście Rage'a, ale wychodzi będzie wychodził Rage e, drugi więc e, fajnie, mi się zawsze to kojarzyło z dumem i ta mechanika w Rage'u zawsze, zawsze mi się podobała, w ogóle ten świat, taki post-apo był świetny e, gra była dobra, z różnymi problemami z silnikiem, ale ogólnie była dobra fajnie się w to grało i fajnie, że wychodzi Rage 2 i to jest dosyć mocna sprawa, bo e, no bo Rage był swego czasu kultowy, to miało być nie wiadomo co no nie wyszło ale, ale fajnie, że coś takiego wychodzi i, i będzie to kiedy będzie, nie wiadomo, kiedyś tam będzie w przyszłości, ale na pewno będę w to sobie grał eee, tak, eee, i w sumie ode mnie to tyle, nie wiem czy chcecie coś powiedzieć, co się ciekawego wydarzyło eee, nope, nope, nope okej okay, co nope, się ciekawego nope. wydarzyło, z newsów masz na myśli? no, mam na myśli z newsów no to na przykład Switcha zhakowali to jest zajebisty news E, Patrzę, switcha zhakowali. No, bo wreszcie e, będzie... To, bo coś wreszcie też... No będzie można wreszcie, wiesz, używać tego jak prawdziwego tabletu, no. I z y, nielimitowaną ilością gier za darmo. Pewnie tak, również. Ja rozumiem, że właśnie konsola atrakcyjności dla ciebie dziwnej nabrała. Podejrzanej. <grym> e ale, ale, ale wiesz co, ale, ale to jest hamskie, bo lapka mi się zapaliła, nie? Lapka mi się zapaliła, tak sobie pomyślałem, co by było gdyby, nie? No, ale no. nie, wiesz co, ostatnio zastanawiałem się, czy, czy widy nie pogonić w ogóle, nie? Chociaż z drugiej no, ja strony... sobie też nie, no, nie. Widę nie. to już dawno powinieneś pogonić, ale zostając na sekundę przy Switchu, e, no. mieliśmy dosyć burzliwą tutaj, wiesz, i, i dyskusję, i komentarze na temat kartonów Labo, które się już pojawiły. Pograłeś stryderzy? to na nie. nie. Nie, nie grałem, ale wiesz, ale Aha, śledzę bardzo. rynek, wiem, co się mniej więcej dzieje, więc wiesz, ja się, broń Boże, nie wypowiadam w kontekście tego, czy te gry są fajne dla dzieci, czy nie są fajne i, i tam dla kogo, tak? Natomiast yy, te głosy, które gdzieś tam były na początku w odniesieniu właśnie do, do tego... Yy, czym są te kartony i że to jest wyciąganie pieniędzy i tak dalej, no to biorąc pod uwagę prześledzenie całego zestawu w kontekście ile on zawiera różnych elementów oraz jaki jest poziom ich skomplikowania, bo, bo tam są obecnie dwa zestawy do sprzedaży yy, i, i obejrzałem sobie tam jakieś recenzje, które, które pokazywały co zawiera każdy z nich a co najważniejsze to, że kartony są jako części zamienne w sensie oczywiście możesz sobie zamówić same kartony tak i o tym my od razu się tam śmialiśmy, że o znowu kartony za 200 zł będą sprzedawali ale okazuje się że Nintendo jest o tyle Korzystnie jakby tutaj wychodzi do, do, do tego rodzica, który powiedzmy to kupuje dla swoich dzieci, że jak się karton, wiesz, zniszczy, rozmoczy i tak dalej, to normalnie za friko, nie tam, że ten od zniszczonego sobie musisz odrysować, tylko normalnie sobie z netu pobierasz szablony i sobie części tam brakujące dosztukowujesz sam w tym zakresie, tak? A tego nie przewidzieliśmy, czy tam zakładaliśmy, że to ewentualnie samemu się będzie, wiesz, tam próbowało naprawić, powiedzmy, zniszczone części. Natomiast jeżeli to jest takim ruchem, że jest, wiesz, udostępnienie, to trochę tam tego honoru muszę zwrócić, że, yy, że to jest sprytne, tak? No bo jeżeli tam byłyby jakiekolwiek czy tam są jakieś sznurki jeszcze, wiesz, i tak dalej, ale zasadniczo no, akcesoria, które by się tam opierały o, o jakieś plastiki, yy, no to wiemy, że, że już tylko kupno nowego zostaje po tym, jak dziecko, powiedzmy, się tam dorwie do tego i, i coś za bardzo zniszczy, prawda? Mhm. Poza tym zaskoczyło mnie to, że czas budowy jakby tych rzeczy, które są tam na wiem, poziom czwarty i piąty, załóżmy najbardziej skomplikowane, typu to pianinko, które, które jest w jednym z tych zestawów, to ponoć potrafi nawet trzy godziny zająć same budowanie. O kurczę. No, znaczy nie mówimy tutaj może, wiesz, o, o dorosłym, który to, wiesz, tam przyjdzie sobie gościu z Politechniki, to pewnie to złoży, wiesz, w pół godziny, czy, czy coś w tym stylu, wiesz, ale mówimy o takiej zabawie, tak jak jest to przewidziane, że sobie siadasz tam z tym, nie wiem, ośmiolatkiem czy dziesięciolatkiem i, i sobie tam zaginacie kartony i składacie, tak? No to, wiesz, zestaw Lego się buduje, wiesz, godzinę albo dwie, tak? A ten karton się składa na przykład trzy, no to, to już na dzień dobry. Jeżeli bierzesz, masz, wiesz, nie wiem, pierwszą rzecz do zbudowania, Ci zajmie ona 15 minut, druga dajmy na to wiesz te pół godziny, trzecia godzina, czwarta, półtorej i tak dalej, piąta, trzy, tak? No to na samo składanie spada ci wiesz 5, 6, czy tam 7 godzin, powiedzmy, zajęcia dla dziecka, nie? Na dzień dobry przy zakupie gry, gdzie tak naprawdę konsola, widziałem ten samouczek, prowadzi całkowicie sama. Jest nie na zasadzie filmiku, tylko na zasadzie w 3D, gdzie pełni możesz sobie tam obrócić kamerę na żywowie przetaczać po prostu renderowany to składanie kartonem, więc yy, o tyle to jest fajne, że to też nie musi Ciebie angażować. No a wiadomo, że zabawki dla dzieci taką rolę powinny też spełniać. Z jednej strony, jeżeli ktoś sobie życzy, to oczywiście, żeby to była wspólna zabawa, ale z drugiej, żeby móc się od tego dzieciaka uwolnić, tak? Hmm i dać mu jakąś tam zabawę, więc no to jest y, sprytnie fajne, bardzo rozegrane, jeżeli chodzi o, o dzieciaki, no zobaczymy oczywiście jak tam będą y, kolejne elementy, ale biorąc pod uwagę zawartość tego kartridża, która w pełni została przedstawiona, wiesz, teraz po premierze czyli, że tam są jakieś te proste gierki do tych prostych elementów. Nawet mogę Wam z pamięci powiedzieć, co jest w tym zestawie podstawowym. Pierwszy to jest taki robaczek, w którego zaginasz z kartonu, jakby z taki, na takich nóżkach takiego pajączka i tam wiesz, wkładasz w niego jeden z tych kontrolerów, i on poprzez wibrację potrafi chodzić w lewo albo w prawo. E, tak na wzór takich zabawek śmiesznych małych e, mamy wędkę i to już jest bardziej skomplikowane bo tam jest sznurek jakiś z kołowrotkiem e, i, i ta wędka wiesz to jest jakaś tam fajna gierka z łowieniem rybek ponoć wcale nie jakaś taka banalna na pewno jest jeszcze e, jakieś takie wyścigi motocyklowe czy coś w tym stylu, że składasz sobie taki nie wiem kierownicę motocykla powiedzmy na kokpicie to też robi wrażenie, bo to jest takie dosyć spore, no, że z kartonu sobie, wiesz, robisz ruchomą kierownicę i dzięki temu sobie jeździsz potem, więc to fajnie działa, fajnie są, wiesz, wykonane te wszystkie, tak z rozmysłem powiedzmy funkcjonalności Joy-Conów, tak, no bo te małe padziki to nie są tylko padziki, ale one mają oprócz wibracji jeszcze tam te czujniki ruchu, mają <śmiech> czujnik jakiś podczerwieni i tak dalej, więc to akurat jest wykorzystywane w pełni, kiedy, wiesz, kiedy to jest robione przez Nintendo, Yy, nie pamiętam, o czymś na pewno zapomniałem bo mówię tylko o czterech, no, ale na czwartym, na piątym miejscu na pewno najtrudniejszym to jest to pianino do zbudowania które też potrafi odgrywać yy, jakieś rzeczy i to do tego stopnia, że ona, ono wie co ma odgrywać bo załóżmy tam yy, są powycinane jakieś tam tak jakby dziurka dziurkacz w kartonie i odpowiedni wzór dziurek pokazuje jaka piosenka ma być grana czy coś w tym stylu Mniejsza o to. W każdym razie yy, to wszystko działa. I to faktycznie jest funkcjonalne, więc to nie jest tylko uchwyt y, o kształcie, załóżmy, ekranu czy, czy kształcie pianina dla y, tego, no jak to się nazywa, dla tego Switcha, tylko faktycznie to wszystko ma tam jakieś funkcje. A już wiem, co jest piąte. Domek. Domek, który jest takim niby tamagoczy i tam też on ma jakąś funkcję użytkową, które tam się coś wkłada do tego domku i tak dalej, co spełnia jakieś dodatkowe funkcje. Y, no i to wszystko jest w jednym zestawie. Za te 200 tam, nie wiem, 50 zł, czy pewnie można to za 200, 220 gdzieś wyrwać, nie? Jak, jak znam życie, plus, że masz nieograniczoną wiesz, możliwość tych y, robienia części do zamiany, e, ale co się okazuje i co jest ciekawe, to że tam jest też nauka programowania i to już oczywiście wiesz, wchodzi język angielski, bo, bo nie ma polonizacji, ale y, są opisywane te wszystkie mechanizmy, które są wykorzystywane do, y, do właśnie tych elementów, y, no właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że, że te kontrolery ruchu, y, jakie mają funkcje i jakie można zaprogramować. Y, no jeżeli dobrze zrozumiałem, no to się tam duża scena zaczyna pojawiać, bo to, co kiedyś było w Little Big Planet, że ktoś sobie robi plansze to teraz yy, ponoć się przekłada w trzeci wymiar i ktoś sobie buduje z kartonu coś swojego i robi, programuje jak to ma funkcjonować i tam coś faktycznie działa. Tak? Czyli no, jest jakieś modowanie, to, wiecie, nie wchodziłem w to, bo, yy, bo tego nie mam, ale, ale widziałem kilka projektów i na pewno yy, inwencja twórcza w kartoniarstwie się pojawia. I również w jakimś zaprogramowaniu tych funkcji, więc to pod tym kątem jest faktyczne fajne zburzenie tej trzeciej ściany, wyjścia z tej konsoli i, i przede wszystkim otwarcie jakiejś kreatywności. No Zawsze ciepło się na to patrzyłem, natomiast biorąc pod uwagę ogrywane przeze mnie to to Away'a chociażby na PlayStation 4, które jest twórców Little Big Planet i, i również było mega kreatywne, wykorzystywało wszystkie tam te możliwości, pady, rzucanie orzeszkami spada do wywiórki, wywiórka ci wpada, wskakiwała i się odzywała z niego. No to wszystko są fajne, super, wiesz, miłe, przyjemne rzeczy, czego Wojtek nigdy nie zrozumie, i nie poczuje. Bo do klawiatury mu nigdy wywiórka nie wskoczy, tak? Ale my Yy, mamy z tym styczność tylko i wyłącznie na, na, kanapie. I tutaj, no, jest wielkie zaskoczenie, że to jednak wyszło, wyszło tak fajnie. Więc biorąc pod uwagę, jak to hejtowałem, biorąc pod uwagę, że zapowiedzi po prostu były, yy, no nie wiem, niezbyt precyzyjne, niekompletne, może nie potrafili tego rozreklamować, a może wyszli z założenia, że nie muszą tego reklamować, bo wiedzą, że to będzie jakiś tam sukces. No, moim zdaniem rolę swoją spełnia. Czy yy, Rafale to brzmi trochę tak, jakbyś się do tego przekonał. Znaczy nie przekonał pod kątem, że to jest zabawka dla mnie, tak? Ale ja i wtedy wiesz, wiedziałem, no nie, to nie, ale, ale pamiętam, że. Jechałem no. to ostro na zasadzie, że to jest, wiesz, no, sk bardzo ostro. skok na kasę. Ale wiesz, to nie było zaprezentowane wtedy też pod kątem funkcjonalności, tak, że z tego kartonu ty sobie budujesz tak jakby mm, dodatkowe akcesorium, że budując tą wędkę, to jest to wędka, która ma sznurek, która ma kołowrotek i ty dymasz tym kołowrotkiem, yy, sterujesz wędką w lewo, w prawo, sznurek się napina i wszystkie te ruchy są odnoszone na ekran, który siedzi tam na dole i udaje akwarium. W ten sposób sobie tych kartonów nie wyobrażałeś i, i wiesz doskonale, że to tak wyglądało. E, powiem więcej, drugi zestaw, e, którego pełnej recenzji jeszcze nie widziałem, ale, ale widziałem jakieś takie wstępne filmiki. E, to już nie ma pięciu elementów różnych do złożenia, a jeden mhm. jest to mech. Mhm. To jest mniej więcej coś takiego, że zakładasz sobie kartonowy plecak, w którym tam w środku jest wszystko dobrze zrobione masz sznurki, które są do twoich stóp pociągnięte, masz dwa sznurki pociągnięte do swoich rąk, w których trzymasz tam jakieś, nie wiem, kartonowe rękawice z tymi... Yy, znaczy nawet nie wiem, gdzie w tym momencie są te kontrolery, wiesz, te jaycony zamontowane, ale no całość jakby yy, sprowadza cię do, do, do gry, po prostu do zamienienia się w mecha, który tam staje potem przed telewizorem i, i tego mecha, wiesz, yy, udaje, nie? I też dzięki temu, że masz ten plecak z tymi tam... Nie wiem, odpowiednio pociągniętymi sznurkami i tak dalej, to on w pełni twoje ruchy jest w stanie zobaczyć, uruchomić jakieś tam ataki i tak dalej. Oczywiście gra to jest, wiesz, jakiś tam styl, jestem godzillą, będę niszczył miasto, tak, i, i wiesz, no nic wymagającego, no ale mm, sam fakt jakby komplikacji yy, wykorzystania tego urządzenia, tak, że, że wiesz, że to nie jest uchwyt po prostu na Switcha, to, to mi bardzo zaimponowało. No. no i to, że też wypuścili z FreeCode te szablony, i że to nie będzie, wiesz, dokupujesz je potem po 100 zł wiesz, za 5 za kartonów, nie? Tylko, że możesz sobie sam te części zamienne, wiesz, wyrobić ze wszystkich elementów. No to pod tym kątem jest to fair zagranie, jest wszystko w porządku i, i mi się podoba. Mm. No okej. Okay fajnie. Będzie, ja... będzie Tomek pewnie zaraz krzyczał, ale biorąc pod uwagę, że jemu gratulujemy drugie dziecko w drodze, tak? I, i że zaraz pewnie sprzeda wszystkie konsole, już ma je zamknięte w szklanej yy, szafce, pewnie nawet bez kabli i wyciągać ich prędko nie będzie. Hmm. No to podejrzewam, że on niedługo, wiesz, yy, kupi też te kartony i będzie się bardzo cieszył, że dają mu trochę spokoju w domu, nie? Bo bo, tam młodszym, bo ta starsza to już tam na własnych nogach świruje nieźle, więc trzeba ją chyba gdzieś będzie się pozbyć naszej bezimiennej. No tak. Eee, no tak, tak, tak. Eee, spoko. Eee, dobrze, że że, że to wyszło dobrze i fajnie, że... Ale teraz to się y uczyć. zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, na pakiet cebula, tak? Najpierw był news o tym, że Switch jest skrakowany, czyli że zaraz będą pewnie opcje, wiesz, uruchamiania darmowych na nim, czyli sobie pobierasz tą całą instrukcję, a kartony sobie, wiesz, przerysujesz z internetu, wiesz, na, na tam bananach z Biedronki czy coś w tym stylu i chuj, i masz całą gierkę dla siebie, wszystko, cebulkę, nie? No, ale... ale no ja chyba bym był zbyt, zbyt wygodny, żeby to robić, w ogóle rysować i tak o, dalej. Boże. No słuchaj, jeżeli trzy godziny, wiesz, z gotowymi wycięciami ci zajmuje złożenie pianina, gdzie wszystko jest przygotowane, składa się pięknie i tak dalej, a ty musiałbyś najpierw te wszystkie części przygotować i wyciąć, no to naprawdę już, już może być przegięcie, nie? Mhm. No, dobra, więc... Tak, coś jeszcze Rafale masz? Coś tam jeszcze przeczytałeś? Pff, ja nie, nie będę tam na razie wiesz, wrzucał. Nic takiego wiesz, się tam pilnego nie działo na, na, na świecie. Ja też, ja jeszcze, jeszcze widziałem, wyszedł ten trailer Red Dead Redemption 2. I od razu, jako tak sobie oglądałem, to sobie pomyślałem od razu o Wojtku, że będzie mógł sobie na przykład posłuchać, jak nam się świetnie w to grało na przykład, nie? nie to będzie na pewno spoko, ale ja nawet nie oglądałem tego Traglera wiesz dla mnie to jest pewnie jak nie no to, chciałem no to, się nakręcać nie No, no to pod tym kątem nie? Bo, bo to dla mnie wiesz to, ten, to, to po, powiem ci że tam no po prostu chcą żeby zrobić z tego z, tego gry, z tej gry coś więcej niż, niż tylko jakąś tam grę z fabułą nie, no wiesz, to ja prostu... na pewno widziałem News. oni tam ponoć od 8 lat pracują nad tym wiesz czyli praktycznie zanim jeszcze GTA 5 weszło nie no, no, no. To są to są takie dosyć poważne newsy, że ponoć wszystkie zespoły tam zostały zaangażowane. Ale odnośnie takich newsów trailerowych, to powiem Ci, że widziałem nie tyle trailer, co gameplay. Taki już. Zaraz będą beta testy The Crew 2. które wspominałem, że myślę, że może być fajne i w ogóle. I jak zobaczyłem, jak absurdalne to jest. W kontekście wiesz, wyścigów, które, no, owszem, może i arkadowe, z jakimś tam, wiesz, tuningiem, zbieraniem punktów, i tak dalej, ale jednak wiesz, miałeś poczucie, że jedziesz po całej Ameryce, wiecie, pamiętacie, co co mówiłem, tak? I to było najfajniejsze. Wsiadasz se tam w auto i. 40 minut drogi, a przelatujesz, wiesz, ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. I to był taki trochę zaklęty ten realizm, wiesz, tego prawdziwego świata tam wrzuconego nie żadnej wymyślonej wyspy tam czy miasteczka, wiesz, w skalini spida czy czegoś, nie? Mhm. I teraz no, niby, niby będzie to samo, niby będzie dokładniejsze i, i w ogóle będzie, wiesz, yy, jeszcze woda będzie dostępna, bo przecież łódki, niebo będzie dostępne, bo przecież samoloty, no i, i wszystko zrobią dokładniejsze i większe. Tylko jak ja zobaczyłem, że sobie leci samolot i klika gościu, wiesz, jeden guzik w sensie takie jakieś tam quick menu i w o. locie ten samolot na wysokości ilość tam tysięcy metrów zamienia się w samochód i na pełnej piździe spada na ziemię, wiesz rąbi o ziemię i wiesz, i z piskiem opon dalej leci do przodu a po kolejnym kilometrze wyskakuje w powietrze, znowu jest wiesz quick shot i, i się zamienia w motorówkę i znowu wiesz, wpada na wodę i, i ciśnie po wodzie. Tego poziomu absurdu nie jestem w stanie już ogarnąć, że to jest, wiesz, fajne. To jest ten poziom arkadówki, który już yy, mi nie pasuje, tak? Może gdyby tam ktoś się bardzo mocno postarał, że to jest jakaś fabuła, jakieś specjalne roboty, transformersy i tak dalej, wiesz, yy, które, które mają te trzy funkcje i tam się coś dzieje, a to jest takie puf. I wiesz, i, i nawet, wiesz, w tym gameplayu było pokazane, jak ty poleciał, wiesz, praktycznie ponad chmury, yy, po czym tam się zamienił w motorówkę i zjebał się z tej motorówki tak 10 tysięcy, wiesz, yy, metrów w dół. Może przesadzam, 10 tysięcy metrów to nie, ale tam, wiesz, o co chodzi, ze 3 kilometry. Także leciał z 40 sekund, powiedzmy, tą motorówką i normalnie, jak gdyby nigdy nic, jedną o, o wodę, wiesz, i, i poszedł pizdą do przodu, wiesz, normalnie, bez żadnego problemu. Jeszcze oczywiście sterując w loć, bo to już dzisiaj każda gra musi, wiesz, mieć możliwość sterowania pojazdem w locie. Wiesz, To jest okej, okay. no no. czasami zrozumiałe, żeby delikatnie coś tam nagiąć, żeby była opcja trafienia w te wyzwania jakieś, które tam się pojawiają, ale kiedy widzisz na oficjalnej prezentacji gameplayu, że z trzech kilometrów spada motorówka i ona dosłownie, nie wiem, najpierw skręca w lewo, a potem w prawo i tak się, wiesz, gościu celuje, żeby trafić w wodę, nie? No to jest taki po prostu poziom głupoty, że nie wiem, albo po prostu ja jestem na to za stary już i, i dzisiejsza młodzież, która wiesz, y, traktuje samochody jako że nie wie, czemu one jeżdżą, tylko wsiada, naciska start stop i, i jedzie nie? i sam zaparkuj. To może i tak, nie? Może to jest, wiesz, wtedy fajne, ale kurde, no, strasznie mnie to odrzuciło i może się na betę skuszę, bo teraz są zapisy, więc myślę, że jak tam z Ubisoftu mam sporo tych, tych różnych tam na e-mailu punktów i tak dalej lubią mnie z w Viewplayu, to może mnie i wezmą na te beta testy, ale, ale chociaż ja w sumie już chyba zapisałem, więc może mam jakiegoś maila nieodczytanego, że, że, że mnie wpuścili, ale tak się strasznie zniechęciłem, że nie wiem, czy coś to uratuje. No, jeżeli chodzi o tą grę. No, to tyle z głupich no takich to... newsów. Tak. E, to ciekawe. E, dobra. E, słuchajcie. E, to chyba będziemy kończyć ten dział. Więc e, przejdziemy do sprzedaży. Czy to teraz? E, dobra... Teraz sprzedaż. Je. Yeah! Tak, tak, tylko powiem No wreszcie, o... bo już nie mogłem się doczekać. No wiem, wiem, wiem. E, tylko e, powiem wam szczerze, że sprzedaży dzisiaj nie będzie e, ponieważ kompletnie o niej zapomniałem i nie będzie e, więc e, myślę, że Ale czekaj, jak to sobie to słucham? Powiesz? Jeszcze raz? Jak to sobie to wyobrażasz, że nie będzie? No nie, nie będzie, bo zapomniałem Mógłbyś, ogóle, nie, mógłbyś tak. polać ma, wiesz, wodę przez minutę, że masz jakiegoś jeszcze innego newsa, coś wymyślić nie, i tak dalej. Aha, i znaleźć no tak. W internecie, Bo nie ma z tym żadnego problemu. Zapomniałeś nam, więc mm. o czymś powiedzieć. Wojtek na pewno mm. ma dużo newsów. Co tam we sporcie słychać? Zawsze wiesz. <śmiech> we sporcie? Ja wam powiem, co ja. słychać we sporcie. Polsat, <śmiech> no. Polsat, kurwa, będzie Games kanał. Polsat Games. Złożył, A no właśnie, yy, polski kanał, tak. tak yy, złożył tak. Yy, wniosek tam o koncesję na nadawanie i, i zobaczymy jeszcze, jak to tam będzie do końca rozegrane, bo ponoć kiedyś był kibel, no, że Counter-Strike'a, yy, czyli zabijanie, puszczali przed 23, więc yy, zobaczymy. No tak. Czy to nie będzie no, żadne to pas. Jest, no oto się co, zabawa roz, roz, roz, rozkręcać, to już przecież te plany. Nie, patrz patrz ja jak już się uniósł się od, od razu, już, już wie o co chodzi, już przypomniałem. No dobra, ważne, że będzie kanał o grach i, i będą puszczali yy, coś ciekawego. Ja bym się bardzo cieszył na przykład, gdyby oni yy, jakieś tam audycje z Twitcha robili, wiesz, yy, ale nie, nie z tych wordcraft. tylko ogólnie tam o to. dogadywali się z kimś i, i po prostu te materiały jakieś tam puszczali od kogoś sobie, wiesz. YouTuber, zobaczymy czy nie bym... będą tego nie będą tego robić z prostej przyczyny nie mogą yy, bo to jest tak yy... To znaczy, po prostu znaleźliby się na straszne. Dobra, może inaczej. Może, i... może i... się mało precyzyjnie wyraziłem, albo wręcz za bardzo precyzyjnie. Ja wiem, że oni nie mogą, wiesz, transmitować Twitcha. No aż kurwa taki głupi nie jestem, ale bardziej mi chodziło o to, że się wiesz tak, to. I wie, tak? czy się to YouTuberstwo, wiesz, gdzieś nie pojawi i, i tak dalej, wiesz, które po prostu, no teraz mamy, wiesz, epokę streamingu ogólnie rzecz znaną, której ja nigdy nie rozumiem. Yy, już nie zrozumiem, tak, ale, ale wiem, co się dzieje, kiedy wiesz na tych targach w Warszawie się zaprasza więcej youtuberów niż załóżmy wiesz, prezentacji polskich gier na przykład, które tam są w developingu, nie? To jest dziwne, to jest chore, ale znając Polsat, to ile mają kasy i na co ją potrafią wydawać, no to zaraz będziemy mieli, wiesz youtuberów w telewizji, nie? I, i poprzerywane reklamami no czemu YouTube ma, wiesz, klepać kasę jak oni mogą klepać kasę na reklamie, nie? Co za problem ja w ogóle jest teraz strasznie... no, no. no tak To jest strasznie eee... Ale boję się, że po prostu. No. no, nie, no mów, mów. Znaczy, pamiętam, że kiedyś tak, tak. 10-15 lat temu, kiedy właśnie wyszukiwanie informacji różnych o grach było problemem, nie można było sobie wejść na YouTube'a, zobaczyć, wiecie, dowolnego materiału i trailera, czy tam, jak jakaś gra wygląda. Co najwyżej pójść do, do kolegi, który ją miał i, i tego typu rzeczy. Trafiało się z rzadka na jakieś audycje o grach, na przykład na, nie wiem, jakimś nocnym paśmie MTV czy Vivy, czy tego typu jakichś kanałów rzadziej, powiedzmy, oglądanych na jakichś kablówkach I, i zawsze po prostu z wypiekami je oglądałem, to było fajne, powiedzmy, ktoś tam to prowadził, coś tam się pośmiali, jakieś tam krótkie były zajawki, no, no wiecie, był sobie taki program. A teraz wprowadzić chcą cały kanał i ja nie wierzę, że po prostu tam będą jakieś materiały, które będą mi się podobały. No w sumie TVN Turbo zrobiło kanał motoryzacyjny i od biedy coś tam jest, co można obejrzeć. Ale od biedy? Ale to jest troszkę inny problem, wiesz? Jak dla mnie przynajmniej. Problem jest taki, że jeżeli chodzi o kanały te, yy, takie tematyczne, to w problem z grami jest taki, że gry są po prostu, właśnie tak jak już sam założyłeś na wstępie, one są często po prostu brutalne i niestety, ale będzie z tym dużo problemów, dużo kontrowersji i podejrzewam, że niestety że niestety to może się nie udać. Znaczy, chciałbym, chciałbym, żeby się to udało i trzymam kciuki. Słuchaj, ja też wiem, bym chciał, to bo to, postuczy. wiesz, to, to odnosząc się do TVN Turbo, nie, to jest stary kanał, on już ma, po nawet nie będę strzelał, ale no 10 lat to ma na pewno, e, bo pamiętam jeszcze, jak wiesz, e, pierwsze jakieś tam te programy, co co robiły wrażenie, jeszcze wtedy, że tam o pol z policją jeżdżą i, i łapią razem tych, mandaty wystawiają, o ojejku, nie? E, tam na przykład się wychował wiesz, na tym gadżecie, nowym gadżecie, w zasadzie ten klawiter, co, co testuje gadżety, ma ogromny teraz kanał na YouTubie, ale wciąż tam dla tej telewizji nagrywa i powiedzmy, że cały czas gdzieś tam w swoim stylu, tylko raz trochę mniej grzecznie, raz bardziej grzecznie, raz z większym budżetem, raz z mniejszym. No ale jest to ewidentnie postać, która się na tym wybiła i, i wyszkoliła i nauczyła gdzieś tam coś robić. nie? I wiesz on tylko i wyłącznie opowiada o tym, co tam jest. I wyobraź sobie, że tylko dlatego się ten program ciekawie ogląda, bo on powiedzmy tam o czymś opowiada, bo ta treść, co on ma tam do zaprezentowania, że tam są jakieś nowe gadżety, wiesz, i tak dalej, to, to, to, to nikogo to nie obchodzi tak naprawdę, że tam faktycznie wiesz, coś takiego jest, tylko się powiedzmy przyjemnie to ogląda jako całokształt. I Ale jestem wiesz, bardzo ciekawy, się... czy tego typu treści się pojawią, typu, że tam będziemy mieli wiesz, na przykład jakieś programy nazwijmy to umownie konkurencyjne dla nas, tak, bo podejrzewam, że z całym szacunkiem ale yy, czy nas słucha 20 czy 200 czy, czy 2000 osób, to ja wątpię, bo oni nas słuchali szczególnie dlatego, że my mamy najświeższe newsy albo że Krystian Sprzedaż co, co dwa tygodnie prezentuje wiesz? Kurwa. z, z UK. Hey, tylko myślę, ale że wynika z tego trochę, że coś powiedzmy ktoś ma do powiedzenia, i cały kształt jest taki, że to Ej, wiem, brzmienie ale... jest takie, a nie inne. I ta recenzja wiesz, fajnie pa. by było, gdyby wiesz, poszli w tym kierunku, bo jeżeli to będzie kurwa 24 na dobę, czy tam nie wiem, 17 na dobę, nadawanie po prostu yy, audycji ze sportu, to wiesz, dla mnie to będzie Eurosport z Karlingiem. tyle. Mniej więcej ja tak. Chociaż nie? powiem Ci, że czasami. Da radę to obejrzeć. Carling da to radę obejrzeć, ja wiem, on jest bardzo wciągający i fascynujący, bo tam jest taka płynność pewna na ekranie, wiesz, że, że wiesz, no który szczotki, moment jest, szczotki, są szczotki, one są uspokajające, a poza tym wiesz, który moment jest kulminacyjny, tak, to nie jest to, że się gubisz i, i że... Wiesz, przychodzisz, co się dzieje, a dlaczego oni, wiesz, tam wszyscy biegają, albo które to okrążenie, czy... Nie, tutaj wiesz, że w momencie... Ale Kula zmierza do okręgu, to wtedy będzie łup i wtedy coś się wydarzyło, nie? No, ale powiem ci, że jakbym oglądał taki kanał i tylko tak patrzę, ograją w LOLa. To, no, to od razu bym przełączał, nie? To, bo, to ten, to tak... mogę coś powiedzieć, bo trochę na mediach się znam, nie? A, mamy. No, no, no troszkę tak, nie? No, tr no troszkę tak, no, to, no przecież mówię, że specjalista mamy. Ty kurwa aplikuj. Dla mnie temat jest o tyle. Ten, dla mnie temat jest o tyle ryzykowny, bardzo ryzykowny, z jednej prostej przyczyny, do kogo jest skierowany ten kanał, do kogo? Poczekaj. Jaka jest grupa do znaczy, słuchaj, ty coś e... mówiłeś o brutalności, nie. jak dla mnie to tam od 7 do 22 może pasmo Minecraft, poczekaj, poczekaj, Minecrafta p... lecieć i poczekaj, też poczekaj. będą. Poczekaj, mi tak poczekaj. Oglądać. To nie o to chodzi. Ale to e... nie o to chodzi. To w ogóle to już tak o tym, bo to. Chcę jest, odpowiedzieć na twoje pytanie. Chcę odpowiedzieć na no. twoje pytanie. E, e, zanim odpowiem na twoje pytanie, ale odpo odpowiem na twoje pytanie, to jak byłem dziecięciem, czyli miałem powiedzmy te 11, 12, 13 lat, to kiedyś chyba tam Cartoon Network, jakieś pedały i były Hyper'y i jeszcze było coś takiego jak Game One. I to miałem 11, 12, 13 lat i pamiętam, że jak to było, to strasznie byłem tym zajarany, strasznie zajarany. A dokładnie to, oglądać. to samo mówiłem przed chwilą. I kto? No ja mówiłem no też, to, że za Zagłowiarza oglądałem to właśnie to takie No fajne. tak, no tak, ale, ale właśnie chciałem powiedzieć też o, ty, o tych kanałach. Że mi się je zajebiście oglądało. I one zawsze były po 22, po 21, po 22. I mm -hmm. ja byłem takim gówniarzem i zawsze chciałem je to oglądać. Więc mm, nie powiem, że to będzie 12, 13 czy 14 lat, ponieważ Wojtek, mając lat 45, co odcinek mówi o e-sporcie. tak? Więc, więc to może być rozstrza. Myślę, że takie mocno pro to jest docelowe 30, nie, ale takie wszystko, wszystko w jednym to takie 15. Nikt tego kuźwa nie będzie oglądał z tych ludzi, którzy się tym tak naprawdę mocno interesują, ale to jest proste przyczyny. No ale, ale, ale, ale, w, w, ale Wojtek. A to skończyć. Można, dobra, no. Czy nie, czy, bo, te, bo, te, bo to jest czy ciekawe już dosyć. Wiesz, Czy już wiesz dlaczego nie, ale ja mam nawet pomysł ale na jeszcze to. nie zdążyłem tego powiedzieć. No. Słuchaj, to jest proste. To nie jest telewizja, to jest medium, które odchodzi do lamusa. To jest tylko dlatego. Więc jeżeli oni by chcieli zrobić coś sensownego, to muszą to jasne telewizja w tego typu super. Ale nie, ale nie na koncesję i nie w de facto telewizorze. To Dobra, komfortowa. ale ja Cię tutaj, wiesz, wzią, żab, żab, nie żab. Oglądamy ja muszę, ja muszę Cię też y, wyprowadzić troszeczkę, wiesz, y, z błędu, bo na mediach możesz się znać, ale wiesz, trochę taki pogląd hmm. musisz sobie otworzyć. Na Polskę, oh, oh, jo, jo. Bo istnieje coś oh, takiego oh, jak Polska typu B, w której ja zamieszkuję i gdzie na przykład internet jest na wagę złota, bo w zeszłym miesiącu, jak ściągnąłem dwa Tomb Raidery, to mi znowu pierdolneło transfer, nie? I teraz jak non-stop lecę, wiesz, sobie wszystkie filmy, seriale i tak dalej lecę na Netflix i szołmaksie, praktycznie tego tej satelity nie włączając, to mam z tym realny problem, bo wciąż powiedzmy jest go za mało i jest mi zwyczajnie szkoda odpalić sobie na przykład robiąc coś w tle YouTube'a, żeby sam na przykład pooglądać sobie, jak nie wiem, ktoś gra w Metal gira. Czy coś w tym stylu, chociażbym, Ta, chociażbym ja to, to czasami zrobił, tak? i ale... yy, Może to nie jest ogromna skala, wiesz, mamy tam 40 milionów, załóżmy Polaków, tak? Może to nie jest ogromna skala, ale wiesz, taki kanał nie jest robiony dla 40, 30, czy, czy podejrzewam nawet nie dla 5 milionów Polaków, tak? Ale to jest bardzo ale tu wąska grupa o docelowa. Yy, wiesz biorąc pod uwagę że, że, że wiesz na OLX wciąż masz od chuja konsol sprzedawanych wiesz z trzema grami czyli FIFA 14, 15 i 16 to ja od razu widzę wiesz gracza Polski B yy, który wiesz interesuje się tym bardzo umownie powiedzmy i można to naprawdę, wiesz, gdzieś tam podciągnąć, że, że ktoś by sobie poszerzał te e, Spoko. w tle powiedzmy A teraz troszeczkę, że ci nie? Powiem dlaczego to jest ryzykowny pomysł jeszcze raz. Telewizja to jest najdroższe medium. Najdroższe po prostu. Realizacja każdego programu jest najdroższa ze wszystkich możliwych mediów. Ale kasa I jest największa na, na reklamach człowieku. Ta, no właśnie. A czym żyją media? Reklamami. I powiedz mi, powiedz mi, dobry panie, kto się będzie reklamował w, w tej telewizji w taki sposób, żeby Wystarczy, żeby po pierwsze... Znaczy, po pierwsze ta telewizja musi... A to Ci powiem za dwa tygodnie, jak będziemy mieli oglądają. odcinek o reklamach, bo tych reklam jest już dosyć sporo w telewizji, jeżeli chodzi Dobrze, o konsoli. I pytanie, to, czy one że... mają sens przy trudnych sprawach od Jezu, 22, czy na Polsat Games kanale nowym na przykład, nie? Dobra, Więc... ale pozwolisz mi, że, że, że, że skończę jakąś myśl, bo tego się nie da... Nie mam w zwyczaju... może to jest strasznie... To jest, to, jest to jest strasznie skomplikowany mechanizm I ja, nie, ja powiem Ci tak, dla mnie ten, ten temat jest bardzo ryzykowny dlatego, że no, wiesz, to jest medium, które czy chcesz, czy nie odchodzi do lamusa, nawet, nawet w, na tej wsi, tam mieszkasz ale to wiesz, ja rozumiem, nie, że. że okay, jest to... ale Pols, wiesz tak, ile Polsat ma kanałów skończyć. tematycznych, łącznie wszystkich? ale daj mi skończyć 29 Dwadzieścia... Dwadzieścia... kanałów i mówisz, że to jest za drogie, ja mogę... że oni nie mają kasy no proszę Cię mają 29 Słuchaj, kanałów no tematycznych. Ja ci... nawet nie byłbym w stanie ich przeczytać, wszystkich pewnie. Myślę, że od no też mają. Dobra. Nie, niech będzie, ale nadal mówię, że dla mnie to jest po prostu bardzo zykowne. Dla mnie, mówię ci, to jest, gracze to jest bardzo specyficzna grupa docelowa. Wbrew pozorom. Są takie statystyki, które mówią, że w Polsce połowa gra, ludzi gra, to ma 48%, ale są dane sprzed chyba 3 lat bo takie miałem, wtedy coś tam nazywałem jak statystyki, że są graczami. Tak, ale tego się już nie patrzy, że większość z tych ludzi na przykład gra gdzieś tam na, na telefonach komórkowych w jakiś tam węże, nie? I teraz weźmy... Ale to też weźmy jest materiał na program. Tą grupę. Tak, to też jest materiał na program. Tylko pytanie, na ile tych programów możesz z tym zrobić, nie? Jasne, słuchaj, bo żeby było jasne, bardzo ważną Yy, bardzo, bardzo ważny dział rynku to są to, to gry mobilne oczywiście tylko chodzi o inną rzecz chodzi o to, że, m, że po prostu my tak mi się wydaje przynajmniej jeżeli chodzi o moje pokolenie a już na pewno wszystkie młodsze pokolenia nie, nie oglądają telewizji po prostu nie oglądają telewizji. Oglądają, I to tylko będzie że ty mówisz o swoim otoczeniu, owszem, i się zgadzam nie, z tym. Nie, mówię o Ale, nie mówię okay, o swoim no to otoczeniu. Ja, ci od razu... ja mówię o... Ja mówię, ale ja od razu słuchaj, muszę kontrolować. Ale ta telewizja dla kogo będzie? Dla 30-40-latków to... nie. nie Ona koniecznie. Będzie 30 dlatego, dla dlatego was, że telewizor, który... telewizja spełnia no, inną rolę niż kiedyś dzisiaj. Dlatego, że yy, dzisiaj nie ma znaczenia, jaki jest mega hit w Polsacie o 20 w poniedziałek. Co miało znaczenie 10 lat temu, tak? Dzisiaj nie ma znaczenia. No, nikt prawda. tego nie wie, jaki będzie leciał. Ale znaczenie ma i to bardzo duże to, że jak się wraca z pracy o 15, to żeby nie siedzieć u w domu, się włącza ten jebany telewizor i kompletnie nie ma znaczenia, co w nim leci. Wybieram sobie jakiś tam kanał, który za głośno nie krzyczy i tam sobie, wiesz, w jednym domu leci, leci Polsat i te wszystkie tam policjanci, trudne sprawy i tak dalej. W innym domu będzie leciało, wiesz, TVN Turbo od tej 15 do 20, a w jeszcze innym domu sobie ktoś odpali ten kanał o grach i on też będzie leciał sobie w tlenie, jako że ja sobie siądę i go będę z wypiekami na wiesz policzkach oglądał, tylko on będzie dla mnie przyjemnym tłem i ja też Dobra, bym go sobie to puścił ci, właśnie w ten sposób ci jako taki tło, przykład. żeby nie było cicho w domu powiedzmy, bo, bo w ten sposób się dam dzisiaj ogląda telewizję najczęściej czy według ciebie se ma sens tworzyć kanał o, o ogrodnictwie o, dla, dla działkowców oczywiście, że tak. I są takie <głos> to <głos> to oczywiście, plaże. że tak, dokładnie dlaczego? Dlatego, że to jest kanał dedykowany dla takiej grupy wiekowej, grupy docelowej, która dużo z czasu spędza w te, w, przy telewizorze. Natomiast pokolenia dzisiaj, te pokolenia, które są roczniki mniej więcej 2000 i wzwyż, to, to są pokolenia, które... Które już nie korzystają z telewizji. Po prostu oni nie korzystają, oni w ogóle z mediów nie korzystają. Nie czytają gazet, nie czytają tygodników, nie słuchają radia. Mają, korzystają tylko z internetu. W znakomitej większości przypadków. Po prostu. I tu o to chodzi. I teraz pytanie ja nie mówię, bo ja, bo, tak jak powiedziałem w, na początku, ja bardzo bym chciał, żeby to się udało, bo może rzeczywiście ten model biznesowy będzie fajny, ale ja podejrzewam, Podejrzewam, że bo to tylko wtedy będzie to miało sens, że oni bardzo mocno będą też analogicznie do tego rozwijać kanały YouTube, jakiś tam może własny kanał streamerowski bo wtedy to będzie miało naprawdę sens jeżeli, bo, bo wiesz, bo nie ma sensu robić materiały, Ale oczywiście, ale z tym, się, bez... z tym się oczywiście zgadzam. Nie? z tym się oczywiście zgadzam wiesz, Polsato w internecie nie śledzę ale śledzę TVN i wiem, że yy, kanały związane z TVN Turbo i pokrewne, jakieś te właśnie gadżety, jakieś yy, yy, mhm. tam gdzie tam, wiesz, oni poszczególni prowadzący mają swoje kanały prywatne na YouTubie plus yy, mają jakieś tam yy, audycje powiązane z tymi, które, które są w telewizji i z jakichś względów tam nie puszczają ich w telewizji. I tego jest od groma, tak? Więc w tym kierunku to się rozwinęło. Mówimy o TVN Turbo, które już tam ileś lat jest na rynku, ale oni są w tego świadomi w telewizji, że to trzeba łączyć, tak? I, i nawet jeżeli... Znaczy, ja ci powiem tak, ja ci powiem inaczej. Nawet wydaje mi się, że ten że ta telewizja tradycyjnie rozumiana, ona będzie tylko kwiatkiem do korzu. Poza tym nie zapominaj, że Polsat i ma Iple ma, ma i wszystkie te głupoty seriale i tak dalej trafiają na Iple, więc wszystko co oni będą mieli wartościowego, autorskiego, będzie miało dobre e, statystyki, będzie no. też sobie mogło trafić na Iple, być oglądane w e, tak zwanym trybie na żądanie. E, dekodery cyfrowego Polsatu są na tyle sprytne już, bo, bo, bo mimo wszystko wciąż z niego korzystam, a nawet z dwóch. Jak one mają HBO podpięte, w sumie chyba nie wspominałem wam o tym, bo to jest nowa funkcjonalność, Tak, przeglądasz sobie listę filmów na HBO, które będą załóżmy leciały dzisiaj czy jutro, to ci się pojawiają przy niektórych kropki. I te kropki oznaczają, że on jest w HBO GO dostępny i bezpośrednio z poziomu dekodera ty możesz sobie kliknąć go zaprogramować na przykład do nagrywania albo kliknij obejrzyj już teraz w HBO GO i sobie go na żywca włączasz bezpośrednio z poziomu y, listy programów zaplanowanych, y, które będą leciały w telewizji, więc to już jest taka troszeczkę telewizja y, 2.0, tak, w tym kontekście, że y, nie patrzysz tylko na program telewizyjny, ale że sobie z niego wymuszasz, że coś, co leci jutro w programie, poleci Ci dzisiaj tylko za pośrednictwem internetu. Jest to połączone y, razem w jeden mechanizm, nie, że musisz przejść do innej aplikacji, y, którą dostajesz w gratisie, tylko, że bezpośrednio z tego samego poziomu to odpalasz. Jeżeli HBO ma te funkcje, no to tak samo można robić też oczywiście w przyszłości z innymi, no, szczególnie trochę. własnymi, polsatowskimi, które są wszystkie WIP'li. bo IPLi oczywiście też jest zintegrowana z tymi dekoderami, tylko tam nie wszystkie mają bezpośrednio wyjście do internetu, trzeba tam jakieś dostawki czasami montować, bo ja mam ten starszy model dekodera, ale też obsługuje internet i ta funkcja jest. Tak, no tak Więc pod, pod, pod tym kątem mówię. To że to jest połączone z ich platformą, która jest bardzo mocno rozwijana, no to naprawdę to, to się może sprawdzić, tak, pod tym kątem, a przede wszystkim dlatego, że równolegle może też stanowić właśnie tło do spędzania czasu, no tak jak stanowi w tym momencie telewizja bardzo często. No ale to mówię, cały czas będę powtarzał z upory maniaka, że to o tym, czy to jest rentowne, czy nie, to zadecydują reklamodawca, a oni się opierają na bardzo twardych danych i ich tam nie interesuje. Wojtek, okej, okay. ja, ja się zgadzam nie, nie. z tym, oczywiście masz rację, ale to też pokazuje i może w tym się upatrujmy, bo to będzie dobry kompromis w sumie do naszej dyskusji, że jeżeli ktoś, w sensie gracz typu Polsat, mający tak ogromne zasoby finansowe, chce wejść w tematykę gier mm, i wejdzie w nią... Podejrzewamy, że y, zarówno wykorzystując kanał swój telewizyjny, bo ma tam w tych pasmach bez problemu, żeby sobie to wszystko puścić miejsca i, i czasu i pieniędzy, jednocześnie tworząc materiały, które będzie od razu puszczał do internetu. Częściowo do ipli, częściowo też może na YouTube'a. No, player powiedzmy z TVN-em bardziej z YouTube'em się lubią chyba niż Polsat, ale y, z kolei ta IPla jest y, szerzej dostępna, bo, bo, bo z cyfrowym Polsatem, jakby nie patrzeć, no y, TVN nie ma własnej satelity, mówiąc krótko więc y, własnej telewizji satelitarnej jako, jako tych dekoderów, więc tutaj na tym tracą i im zostaje tylko internet yy, i nie jest to rozwiązane, rozwiązanie po, połączone. No to biorąc pod uwagę takiego dużego gracza, który będzie zaczynał produkować jakieś materiały, to może się tam coś pojawi y, ciekawego, bo jeżeli chodzi o polski internet, no właśnie, jeżeli chodzi o polski internet i polską, nie wiem, prasę, to mamy tak, mamy nas, y, czyli w ogóle typowo, wiesz, produkcję <laughs> Najwyższej jakości, bo kierowane tylko i wyłącznie chęcią podzielenia się, wiesz, czymś tam mądrym albo niemądrym, bądź też jakieś tam inne internetowe materiały, typu twoje nerdomancery, wiesz, pisane starodawne strony, których też już dzisiaj nikt nie czyta. Mamy YouTuberstwo totalnie, wiesz, amatorskie, bądź czasami bardziej profesjonalne ale nigdzie nie ma na polskim internecie takim czy innym, powiedzmy, czegoś z prawdziwego zdarzenia. Nawet jak były takie projekty, bo, bo śledziłem Kto powstawanie, nie no, to umierało Ale czego, czego nie ma? Bo to były, powiedzmy... To znaczy, a co, co, to, co to według ciebie jest projekt z prawdziwego zdarzenia? A co ci z budżetem, z planem, biznesplanem, z okiłem kamidowym, to który to wyreżyseruje, że to będzie ciekawe. <laughs> przez 10 najbliższych Aha. lat. So, słuchajcie, bo ja też chcę coś powiedzieć. Ja też chcę coś powiedzieć i oczywiście jak najbardziej no się zgadza. z Wojtkiem nie, nie zgadzam. Słuchajcie, Polsat, swego, Polsat ogólnie, ogólnie ma doświadczenia w tego typu rzeczach i tam było już nieraz coś puszczane z problemami, nie z problemami, czy jakieś turnieje LOLKA, czy jakieś tu, turnieje CSAT. Przecież to już było na Polsacie, więc Polsat Była zdaje na sobie sprawę. I dlatego, że sobie zdają sprawę, i zwietrzyli w tym kasę i poszli dokładnie, kanał. Dokładnie do i może ktoś to oglądał. Ale, słuchajcie, ale oni na pewno, no, słuchajcie, bo wiecie, że oni nie wietrzą kasę, tylko robią badania, nie? I to Oczywiście, wynikało, no, no tak my to, to nazywamy no, wietrzeniem pos... kasy, wiem. My nie zwietrzyliśmy, trzy to... lata jesteśmy w tym samym tak. miejscu, u nas to wyglądało trochę inaczej, wiem. Ale yy... ale ja jestem ciekawy i na pewno wam opowiem, bo wy nie macie Polsatu, ale ja będę miał, będę oglądał, to wam będę mówił. co to za powiem. problem obejrzeć ten kanał, Rafał? Ale to jest właśnie, na to, widzisz, to jest właśnie to, to, o czym mówimy, że gdzieś tam ktoś używa telewizora no i fajnie, a my sobie to i tak zobaczymy w telewizji, a reklamodawcy po prostu będą albo, właśnie to pytanie potem, jak oni będą to rozbijać, nie? Czy będą na przykład materiały umieszczać bardziej w takich popularnych platformach typu YouTube? Czy będą w Iple, nie? Upychali. To też jest dość ważne, bo... Swoją drogą bardzo chciałbym wiedzieć, jakie są statystyki osób z Iplei. Nie, nie Mam wrażenie, że Iple korzysta jako takie starsze panie, które oglądają w seriale, ale. Okej. Okay. to okrut. Akurat... Ja, ja chcę dużo powiedzieć, bo bardzo dużo o tym powiedzieliście. Zobaczcie, że tego, w ogóle, ten kanał będzie, wydaje mi się, z, z tym, co było na Polsacie, będzie stricte esportowy. E Wyobraźcie sobie, znaczy, widzimy, że w Polsce jest tego coraz więcej. Mamy coraz więcej turniejów, jakieś tam. Czy ten czas... kanał ma być tylko esportowy? Nie nie, nie. nie, ma, mówię, ma być, ten, nie, ale nie. To już nie już ja nie mówię, aby... że ma być. To już zostało Kul powiedziane, że to będzie jego profil główny, tak? Że to będzie kanał skupiający o, o, się nie, na esporcie, takie ma yy, mm. założenia i, i takie znaczy, były informacje przekazywane no, z tego, co gdzieś tam wyczytałem. Znaczy to, to, to, to nie musi być taki w 100%. Nie, nikt nie mówi o 100%. To, to, że się skupia, to nie znaczy, że jest w 100%. No, no ale, TVN -TV ale nie skupia jest... się tylko na motoryzacji. Ale tak, yy, na gotowaniu ogrodnictwie też, ale słuchajcie, chodzi o to, że, że jest tego coraz więcej w Polsce, to jest, to, to jest coraz yy, bardziej popularne w Polsce, jest tego coraz więcej, coraz więcej ludzi to, to ogląda cały ten yy, e-sport, wyobraźcie sobie nawet, że nawet w naszym podcastie my o tym mówimy, prawie co dwa tygodnie, więc to jest już coraz bardziej, że tak powiem, popularne u nas i może taki, taki kanał jakąś tam E, nisze w pewien sposób zapełni. Chciałbym, chciałbym powiedzieć, że zobaczcie, e, ludzie bardzo często e, potrafią sobie wchodzić na jakieś głupie Twitche, na jakieś inne takie pedały i oglądać jak inni ludzie grają po prostu i opowiadają o tym, tak? I to, e, nie potrzeba na to jakichś wielkich nagładów finansowych. Jak ktoś by to pomyśli, to znalazłby właściwie jakiegoś dobrego streamer, streamam, streamera albo dobrych streamerów i słuchajcie, to realizacja tego Wojtku nie musi być jakaś, na, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. Szczególnie, że dasz takiemu YouTuberowi dobra, masz tutaj, nie wiem, pięć stówek czy tysiaczka za, za jeden odcinek i, i, i, spadaj. I to można na, naprawdę połączyć. Ja, ja, ja, nawet mam znajomego, który ogląda w Fifie różne, różne jakieś tam, e, różnych, różnych YouTuberów, szczególnie polskich i oni mają po, set tysięcy, więc bierzemy takiego, robimy z pięciu, dziesięciu, piętnastu, dwudziestu gwiazd w naszym nowym kanale, czy ja wiem, czy to się nie uda? Słuchajcie, myślę, że prawodawcy się sami pojawią, chodzi milion o... możliwości. Daj mi, daj mi na przykład, y... ostatnio troszeczkę zacząłem znowu oglądać TFN Turbo po dość długiej przerwie i właśnie byłem zaskoczony ilością takich programów, które tam powstały z natury. Niby to jest głupie, niby to jest ten sam wzór, wiesz, że ze Stanów ściągnięty takiego paradokumentu, dokumentu. oczywiście to jest wszystko wyreżyserowane, chociaż wygląda jak jakaś tam prawdziwa rywalizacja typu, nie wiem, dwóch komisarzy kupuje jakiś samochód, robi w nim trzy rzeczy i, i kto sprzeda drożej, kto zarobi drożej. Czy naprawdę byłby problem zrobić to samo, tylko w odniesieniu załóżmy do ludzi, którzy skupują stare sprzęty komputerowe i potem, wiecie, sprzedają je jako, jako rarytasy czy, czy coś w tym stylu, tak? Bo ja widuję takich ludzi w internecie normalnie, że wyciąga ludziom z piwnic coś, czego oni nie używają, a potem y, sprzedaje to pięknie w sklepie czy, czy coś w tym stylu. Co za problem wziąć takiego gościa, żeby po prostu to porobił trochę przed telewizorem i, i tak dalej. No żaden. Możliwości takich y, wypchania tej ramówki jest dużo i to też na pewno się będzie działo, poza samym tym esportem. No. Myślę, że nie ma sensu co naprawdę dłużej się tu debatować, bo na razie to gdzieś tam jest ten wniosek złożony i troszeczkę jeszcze minie zanim to Ale to, to im przejdzie. Ale czas mija szybko. Przejdzie, Oczywiście, przejdzie. że przejdzie. Czas mija szybko i na pewno no, będziemy mieli okazję to oglądać, ale miło jest, że mamy taki... Potencjał na jakiś tam kanał o grach. Myślę, że yy, przez to, co ten Wojtek cały czas tutaj o tych esportach opowiada, i gdyby nie zbudował takiej popularności tego esportu w Polsce, to. to on by zazdrosny nie... jest. On jest. On jest zazdrosny, że nie tylko on będzie o tym mówił, tylko jeszcze w kanale. No tak, ale gdyby on tej zazdrosny. popularności no tego esportu nie zbudował, to, to, to, to Polsat by nie mógł zrobić tego kanału. No bo, przecież Do, bo, no, bo Bo o StarCraftie będzie, no i on już jest zły, tak? No. Dobra, a teraz y, muszę to podsumować, bo, bo chcę być dobrze zrozumianym. A może tam Nie, będzie chiński ja dubbing i Chiny będą nas oglądać, no, bo oni są w tym esporcie. Też, Słuchajcie, tam no, będą relacje z no, całego świata i super no? Tak. Dla mnie temat jest, tak jak mówimy, jest bardzo fajny i mam nadzieję, że się uda. Jeżeli zrobią to tak, jak, tak jak żeśmy sobie teraz pogadali, bo w sumie to jest chyba jedyna logiczna droga, że to będzie jakiś taki bardzo złożony różny mechanizm, gdzie rzeczywiście, tak jak mówi Rafał tutaj, no będą, będzie taki taki konglomerat tego wszystkiego. nie, To nie, nie będzie tylko telewizja. No to to oczywiście ma szansę się udać i ja myślę, że nawet się uda. Natomiast problemem jest... nadal o, dla teraz, mnie że się problemem uda, jest, teraz się uda. Nie? No, no. A nadal dla mnie problemem jest ta tradycyjna telewizja. Nie? W tym sensie zastanawiam się, w jaki sposób Jaką to będzie miało de facto popularność? nie? O to chodzi. Aha, to słuchaj, jest tak, wiecie, ja ci powiem, że to jest naprawdę czas, nieduży powiedzmy. problem. Wystarczy, bo nie korzystasz, rozumiem, z tej telewizji. Tak teraz, prawda? No, nie korzystam. No nie, nie korzystam. Ja ale korzystam, nie mnie, ale, bo ja, po... ja, ale ja, mówię, ja ci, grupie, mówię, ja ci powiem na swoim przykładzie. Ja teraz nie oglądam, bo mam setki różnych innych rzeczy do robienia. Ale w momencie, kiedy miałem na to chwilę to i tak nie oglądałem telewizji w sposób klasyczny, tylko już od ośmiu lat mniej więcej byłem oswojony i przyzwyczajony do tego, że po prostu sobie w wolnej chwili włączam kanał, szybkim rzutem przeglądam te kilka kanałów z ulubionych, które mnie interesuje i kiedy widzę to, co chcę obejrzeć ciekawego, to to zwyczajnie rzucam do nagrywania. Potem sobie w dowolnym momencie odpalam, widzę, o właśnie, ten film mi się nagrał, chciałem go obejrzeć. Dobra, pyk, włączam sobie, oglądam ten film, przewijam grzecznie wszystkie reklamy, czy, czy coś w tym stylu i wręcz wychodzi nawet lepiej niż na YouTubie, bo od razu leci w HD, nic się po drodze nie przytnie, nie ma reklam wczytujących się, bo na niektórych kanałach, wiecie, oni lecą po maksie i tam co pięć minut wpada przerywnik reklamowy już na YouTubie, więc to jest wkurwiające. A, a tam sobie to możesz przewinąć yy, mimo wszystko bez yy, konieczności oglądania tych reklam, więc to nie jest wcale takie dziwne, że się korzysta z nagrywarki. Powiem więcej, drugi dekoder, który nie ma dysku, wystarczyło, że zwykły dysk podłączyłem i, i działa w nim funkcja nagrywania, y, bufora i tak samo przewijania. Więc y, nie można tego wszystkiego mierzyć swoją miarą. Ja wiem, że nie wszyscy w ten sposób korzystają. No, ja Wojtek, to, Wojtek ja ma, to, ma ja trochę racji. Ja Wojtek, Wojtek, Wojtek, Wojtek oczywiście... Ma trochę racji. Wojtek ma trochę racji, ale ja wiem, że po prostu można z tego korzystać w sposób wygodny, bo wielokrotnie, ja ten kanał jednoznacznie przyrównuję do TVN Turbo, na którym też siadałem i powiedzmy, że nagrywałem sobie jakieś tam serie kanałów, a potem siadałem i oglądałem moje tam, nie wiem, ulubiony program 1, drugi, 3, 4, ani na zasadzie, że że 1 o 16, bo się specjalnie z sp poszedłem na wcześniejszy autobus i zdążyłem o 16:00 wiesz szybko zupa i, i, i serial mój ulubiony nie? to już dawno odeszło ale ta telewizja wcale tego nie wymaga i nie oczekuje żeby taka była nie? więc to też nie ma takiej tragedii że ona wiesz odchodzi do Lamusa jeszcze dużo czasu minie zanim ona do Lamusa odejdzie tam są za duże no to pieniądze ja powiem, i za łatwa dostęp nie Mniej więcej piętnaście. To jak na 15 Słuchaj. lat, to jest grupa w pieniędzy do zarobienia na tym. No. I, tak, to prawda, ale grupa wiekowa, grupa wiekowa, tak zwani milenialsi, to jest 15-25 lat, mniej więcej, tak teraz. Oni Light. w ogóle nie oglądają. Badania pokazują, oni w ogóle nie oglądają telewizji. Oni, oczywiście, jakieś tam VOD yy, w, w internecie, tak, ale telewizor, to oni w ogóle go nie włączają. Po prostu o to chodzi. A to tematyka jest skierowana głównie do nich i to tylko mam pod tym względem zastrzeżenia a czy to się uda zobaczymy no na pewno się uda w internecie, to na bank to nie ma, nie ma siły żeby się nie udało nie no, ale w, bo to w, po prostu w, Wojtku, bo, misza, że po się bo, bo powiem ci, że zgodzę się z tobą że faktycznie e, bo może inaczej e, pa, patrzę na swojego brata, który ma 19-20 lat napierdala w tego Lola dosyć grubo i faktycznie on nie ogląda telewizji, on ma ten telewiz te, telewizor w pokoju, ale on go nawet nie włącza. Kiedy, kiedyś dałem mu konsolę i wtedy odpalał, ale teraz już nie ma, więc, więc na, nawet go nie ogląda. I faktycznie e, on nie jest zainteresowany telewizją, ale nie wiem, czy nie byłby zainteresowany e, na przykład e, mistrzostwami jakimiś świata Lola, które są w Krakowie, żeby sobie obejrzeć to w telewizji. Wydaje o, mi się, góry, że mogłoby to góry, go to zainteresować. To na przykład, okraszone profesjonalniejszym komentarzem niż jakiegoś tam tak. relacją na żywo. Od razu, od razu widać, chłopaki, że nie oglądacie takich sportowych wydarzeń. Myślę, że, że, że trudno jest znaleźć bardziej profesjonalnych tych komentatorów, tych kasterów, tak zwanych. Aha. Bo oni są naprawdę niebrani z tego, jeżeli chodzi Ale o te nie? nie, bo w Polsce też. Po prostu no też. Nie, jak macie... macie no yy, ale to... O... No to jest właśnie najfajniejsze, że jak są na przykład zawody teraz te starcraftowe, to ci kasterzy to nie są właśnie ludzie, którzy tylko mm, komentują. Oni często są streamerami, jasne i tak dalej, streamerami, youtuberzy, są też przede wszystkim graczami i zajmują się tym zazwyczaj od, od x czasu, nie? Więc tutaj akurat, jeżeli chodzi o takie międzynarodowe jakieś y, wydarzenia to jest fajnie, I, ale to nie znaczy, że nie może być fajnie w telewizji. No. Wiesz, to jeszcze nie. rzucę to tylko mówię, jeden temat. KSW, tu masz, coś, wiesz, płatny to. dostęp, pomimo tego, że to jest w telewizji płacisz 40 zł za wieczór spędzony przed własnym swoim telewizorem, który i tak płacisz cały rok, abonament i, i wszystko, ale i tak musisz wyjebać cztery dychy, żeby obejrzeć galę, gdzie się będzie, wiesz, gwiazda wieczoru, półdział no, ale z to, to już barunk. jest I to samo... I inna kategoria, to nie, ale posłuchaj, ale czy myślisz, że naprawdę yy, nie będzie stać? Polsatu na to, żeby reklamując swój kanał, wykupić prawa do tej transmisji z polskimi tymi gwiazdami, yy, które opowiadają o tym, żeby to był właśnie najatrakcyjniejszy materiał dla tych, którzy chcą to obejrzeć. Dla tej grupy tam szerszej czy węższej to już nie ma znaczenia. No nie, tego nie powiem. Wystarczy przecież. to wykupić tylko, i mieć kurwa problem tylko z Tylko ty powiedziałeś, tylko ty powiedziałeś, że coś w rodzaju, no wreszcie będzie to profesjonalne. No dobra, może to, to... inaczej, może nie wreszcie będzie profesjonalne, no dobra. tylko będzie mogło Ale... być tak puszczone i z jednoczesną blokadą powiedzmy tej treści w internecie, bo na razie ona jest sobie za darmo w internecie i nikt na nie zbiera kasy i to jest główny powód, dla którego ten kanał powstaje. W, w Wojtku, a powiedz mi, bo te, ten CS, cały ten LOL, to było na Polsacie. Ty oglądałeś to? Ja, jak, był, jak były te relacje z Polsatu? Wiesz co? Pamiętam, że oglądałem raz, tak się zdarzyło, że byliśmy gdzieś tam u szwagry na jakiejś imprezie. I to było parę lat temu i tam wtedy był, tam wtedy chyba były, ten IEM się kończył. Mhm. I rzeczywiście finał oglądaliśmy, finał oglądaliśmy w telewizji, no? To, ale to tak sporo to mi się zdarzyło. Ale, nie, nie pamiętasz, jakiej to było jakości, czy to mogłoby zainteresować, nie wiem, twoją mamę, eee, albo nie, moją no mamę. Bo... Nie, nie, C czemu, tak? czemu nie? Ja na przykład no nie, znałem nie, nie, nie osoby, nie których, co co? Jeszcze raz. Nie, na pewno w mojej mamy. Nie, nie no! Okej, okay, ale, ale nie. Czy, b, czy to było dobrze zrobione? Pamiętasz, że to miało tam jakąś ja jakość? Tak, czy to po prostu tak, wy, jakieś nie, z, zdjęcia? Zablone. Nie, nie, nie. Nie mam takiego wrażenia. Znaczy wiesz, ja wtedy pewnie już miałem tam przynajmniej półtorej promilania. Ale, ale hmm. pamiętam, że oglądało się to fajnie i, i to było spoko, naprawdę. To przyznaję, że, że nie było to złe. Powiem Wam, że ja się N Nie wiem, czy to fajnie. Wiesz, nie, to, się, bardziej, się, poczekać... wiesz, wiesz no, dlaczego to dobra. było fajne chyba właśnie do tego, że oglądane było w, tele, w telewizji, nie? I to było takie, wow, w telewizji, nie? No to ciekawe, że takie coś w ogóle w telewizji, nie Puszczają. I to było chyba na takiej zasadzie, nie? Bo jakbyś pewnie to leciało na laptopie albo na komputerze, to byśmy nawet taką uwagę na to nie zwracali. A ja, widziałeś kiedyś StarCrafta na telewizorze? Na, na 50 calach na przykład? Nie, nie. Pomyśl jest, sobie, nie, jakby to mogło nie. wyglądać fajnie. Tak jak na, telebi no jak na Telebimie niech prawie, niech jakbyś tam był. Nie? to byś zobaczył, tak jak my gramy zawsze, to byś, to no. byś miał przez chwilę taką możliwość poczucia się, albo, albo wyobrażenia sobie, jak my się czujemy cały czas gra grając na konsoli. A wiecie, wiecie na czym to ja już... się rozmażyłem teraz? Jak y, czasami sobie no takim późnym wieczorem, kiedy już nie jest ten, powiedzmy y, pasmo programowe puszczane, tylko takie nocne, że, że na przykład na MTV lecą cały czas jakieś piosenki, a nie te głupie programy, y, Podobnie to kiedyś było na tym kanale, znaczy nie wiem czy na tym kanale, czy, czy ja mówię o jakimś programie właśnie, czy na hyperze, czy na game one, yy, że po prostu sobie leciały wycinki. Właśnie z to miałem powiedzieć. Yy, i to były takie dwuminutowe, trzyminutowe tak jakby wycinki tak, z tych gier, tak. z różnych etapów, takie krótkie powiedzmy streamy, bez, tak. bez pierdolenia. Pamiętam to. Ja sobie po prostu teraz wyobraziłem... I muzyka jakaś tam tak, Ja sobie wyobraziłem, że w międzyczasie, na zasadzie właśnie takich teledysków, z podaniem tytułu do gier, leciałoby takie pasmo i na przykład byłoby takie pasmo wiesz, lata 90., nie? I tam sobie, wiesz, kicają po, po wiesz, pierwszych tytułach z PlayStation i tak dalej, i tak dalej. I po prostu, wiesz, uruchamia się ta cała nostalgia, no bo bo nawet jeżeli znajdziesz coś takiego na YouTubie, to, to znajdziesz, wiesz, jeden materiał na temat jednej gry i za chwilę on ci przeskoczy w jakiś inny i, i to będzie już zupełnie coś innego. Zaraz jakiś streamer zacznie coś tam, wiesz, gaworzyć do tego i tak dalej. Ja sobie wyobraziłem, że Ale przez cały wieczór... Znaczy, ja mówię my, nie? Że przez cały wieczór mi tam na przykład sobie, wiesz, przygrywa w tle, wiesz, coś tam, wiesz, takiego nostalgicznego. I to powoduje, że to, było wiesz, nawet i dla tych starszych graczy też coś takiego przyjemnego. Nie wiem, no możliwości tyle mi przychodzi do głowy, wiesz, jak Wykorzystać y, telewizję grową, bo, bo zasadniczo ze 20 lat chyba marzyłem o czymś, żeby coś takiego powstało. No i wiecie, no jak 20 lat marzyłem, że film o Transformersach nakręcą i w końcu nakręcili. Nikt nie mówi, że musi być idealnie, tak, tak samo jak Transformersy pokazały, ale jest. I myślę, że tutaj z telewizją też będzie. No, czas pokaże. E, czas pokaże. No. Yy, to jest tak jak z tego, co to. A myślałem, no? Do graczy. Taka co to niby miał być secret service, ale się okazało, że pixel. To... Pixel, pixel, Ale no, pixelowi no, bardzo dobrze, to, dobrze to, idzie. O, tam, to, to, dobra. Nie, nie, nie, Bardzo na dobrze idzie, temat. no nie Ale no, dobra, ale tutaj. No jak 29 znaczy... numerów już chyba mają? No tak, no ale tak, no, a my mamy no to, sto, kurczę, 110, no. kurwa, z budżetem 15 zł, no zobacz. To jest, wiesz, a to ja o, oglądalność to jest go. taka sama. Eee, dobra. No nie tak. Wrzuciłem wam takiego gwoździa, to jeszcze jednego mam, słuchajcie, odnośnie m, sukcesów giereczkowych na polskiej y, scenie wszechobecnej. Słyszeliście o ubezpieczeniach y, dla graczy w playu? Co? Ubezpieczy, ale ube ubezpieczenia yy, konsol. To, to ty nie słyszałeś. Nie, nie konsol. E, Wojtek, słyszałeś? Nie, no. Gdzie? Słuchajcie, Co ale Playu to w ogóle Playu się pojawiła oferta, e, że możesz sobie wykupić e, pakiety. Szczegółów wam nie podam, możecie sobie wejść na stronę i, i przeczytać, Boże. ale chodzi o to, że można sobie ubezpieczyć za kilka złotych miesięcznie dorzucone do abonamentu. E, kciuki. Nie kciuki. Tylko swoje dobra kupione do gier na wypadek ich na przykład utracenia, yy, wiesz, zniszczenia poprzez takie, a nie inne tam różne sytuacje, Ale... na przykład na 300 złotych, nie? Yy, wiesz, Ale co, co bezpiecznie... to są dobra? Słuchaj, a ile razy było mówione o tym, że wiesz, kogoś tam, nie wiem, yy, wyruchali na pieniądze, bo, bo konto ukradli albo coś w tym stylu? No to właśnie chyba z tego, co zrozumiałem, to idzie to w tym kierunku, a drugi wariant, który tam ma być yy, trochę więcej yy, kosztować, tam kilkanaście złotych chyba... Ma obejmować właśnie również sprzęt i, i ten sprzęt od zniszczeń, właśnie od spalenia, od zalania. Tam chyba, jeżeli chodzi o ten sprzęt, to dotyczy to tylko sprzętu do dwóch lat od y, daty zakupu i te rachunki są potrzebne. No, więc, wiesz, kupujesz sobie pc -ta growego, tam masz 3000, załóżmy złotych, wiesz, sumy ubezpieczenia, no i, i masz ubezpieczenie, że ci się spali karta graficzna, bo tam zaostro wiesz wiedźmina napierdalałeś, nie? Szczegółów wam nie podam, bo, bo ja to pomimo, że, że jakby branżowo się znam na tym, to, to tego tematu nie prześledziłem aż tak mocno, bo i tak uważam, że to jest na zasadzie na razie wydmuszki, testowo ktoś sobie chce coś zrobić i, i, i zobaczy, czy to się będzie sprzedawało, czy obniżą cenę, czy, czy podniosą, czy będzie się to, wiecie, kalkulowało yy... Ale sam fakt, że coś takiego powstało, to znowu pokazuje, że jednak nie ma takiego tabu już, jeżeli mówię, jakby mówi się o graczach w Polsce. Tak? I to jest taki też dosyć ciekawy punkt tego tego programu. Naprawdę spójrzcie sobie na tą ofertę, szczególnie, że ona w odniesieniu właśnie do, do trochę tego esportu się gdzieś tam pojawia w kontekście, znaczy e-sportu jako, że, że kupuje się te dobra tak w tej grze. Nie wiem, jak tam dokładnie jest rozpatrywana kwestia właśnie tej kradzieży, dzierzy konta i tak dalej. Ale na pewno jeden wariant dotyczy taki luźny właśnie tych jakichś rzeczy zakupionych, dóbr cyfrowych czy coś w tym stylu, a drugi sprzętu technicznego i tam właśnie jest też spalenie i tego typu uszkodzenie. Więc to możecie sobie zobaczyć, poczytać. Być może was to zainteresuje, to, to nie jest reklama, a raczej zwrócenie uwagi na coś, co aż tak mocno nie jest rozreklamowane, bo tutaj widać prowadzący nasz największy serwis, gdzieś go to tam ominęło, bo Krystianowi to tam wybaczam. On w, nie no, w lądku poczekaj, poczekaj. Bo... No to dawaj, to lecimy. I tak już tych twoich wkurwów dzisiaj nie zrobimy, co sobie zaplanowałeś. Ja rozumiem, że chciałeś tego, to od razu włapałem na Hyde Parku, że yy, tyle czasu ciorałeś w tego yy, stripa, tak to jak to się nazywa? Strip, czy jak ta, ten, ten, ta gra o tej desce? Co mówiłeś że taka trudna? Krystian. Krystian zniknął. Steep, Już pamiętam. Stip. O Krystianowi Christian, prąd odczyli? Czy jest co? Otworzył przeglądarkę. I wiesz, tak to się kończy. W każdym razie, no zobacz, no grał w tego Stipa, powiedział, że mega trudna gra, trzeba tam się bardzo wymaksować i tak dalej. A tuż przed odcinkiem nam zaproponował, zróbmy odcinek o tym, co nas wkurwia w grach, co jest maksymalnie zjebane, co nas tak strasznie irytuje i denerwuje. To ja wyczuwam tutaj jakieś takie powiązanie pomiędzy tymi dwoma yy, wydarzeniami. Nie wiem, nie wiem, jak ty no wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje. Dobrze, i wiesz, on i tak zapomni. Wiesz, w ogóle ja chciałem na przykład wszystkim powiedzieć, nie wiem od którego odcinka się zorientowaliście, jak ktoś zgadnie od którego odcinka o, e, no. autentycznie wyślę komuś dowolną grę z tych, które już przeszedłem i leżą mi na półce, jak ktoś zgadnie od którego odcinka przestaliśmy korzystać z rozpisek przed, przed nagrywaniem. To jest konkurs bonus Dobra, dobra. No. co prawda dużo tych gier nie ma bo większość mam w cyfrze niestety ale kilka się znajdzie nie? No oczywiście żartuję nic wam nie wyślę na półce idealną mam ilość gier teraz która mi wypełnia miejsce więc tyle musi zostać hmm. no a Krystiana nam wcięło no ale co mówisz że cię zaskoczyłem tym w playu ubezpieczenia powiem ci szczerze, że że że nie <śm> to znaczy wiesz co może tak, jest to znaczy ciekawe. wiadomość. Akurat. Czy dotarł do Ciebie ten news w tym kontekście? Bo tych reklam ja trochę widziałem. Ja, po tak. prostu dla mnie jakby już widziałem takie ubezpieczenia dziwne, że, że w zasadzie nie jest to może jakieś super zaskoczenie, ale zastanawiam się, kto to z takich rzeczy korzysta, nie? bo to jednak jest kurde, no nie wiem, dla mnie trochę jeszcze dziwne. Żeby takie rzeczy sobie ubezpieczyć za, za kilkanaście złotów? Zauważ no, my we trzech wszyscy gracze, każdy inaczej hmm. korzysta z sprzętu, tak. I biorąc pod uwagę, że ten wariant jest jakby rozbity na dwa, yy, że można zarówno zabezpieczyć sobie ten materialny i wirtualne jakieś tam dobra kupione, tak? od, od tych różnych zdarzeń, no to chyba. Można powie powiedzieć, że jakoś ta oferta jest, no nie wiem, przewidziana dosyć, yy, dosyć szeroko, tak? Mm -hmm. yy, mogę wam powiedzieć, że. Coś się, to, coś, coś się przeżywało. Na Steamie, tak, odpaliłem. nie, jestem, jestem, tylko, że odpaliłem sobie jakąś tam ściągawkę. Standardowy wariant kosztuje 2, zł miesięcznie, to jest, że można odzyskać do 300 zł, a wariant premium kosztuje 7 zł miesięcznie, można odzyskać do 800 zł, tak? Czyli wiemy, że nam się bardziej opłaca ten za 2 zł miesięcznie, bo 2 zł miesięcznie to jest tyle, co nic. I ubezpieczony będzie mógł się ubiegać o zwrot części poniesionych strat, związanych z nieoczekiwaniem, zniknięciem cennych przedmiotów z konta kradzieży konta. bądź znaczy to znaczy jak ktoś schakuje, tak jak rozumiem. Ale to przecież jest o tyle tak, dziwne, że no w większości przypadków, no może nie we wszystkich... Kradzieży przejęcia konta y, użytkownika platformy y, Play się powołuje ponoć na dane Steama. Gdzie tym ponoć się chwalił, czy też raczej wiesz, narzekał, że miesięcznie ma 77 tysięcy zgłoszonych właśnie kradzieży i przejęć. No dobra, ale to przecież... Oczywiście w skali, oczywiście w skali światowej, tak? E... Nie znam, wiesz, Nie, musiałbym, no zastanawiam musiałbym się, musiałbym się ale wiesz, czytać co i zrobić zastanawiam? analizę, jeżeli chodzi o... O ogólne warunki, No bo druga rzecz jest troszeczkę. Przepraszam, bo. Znaczy, poczekaj. Bo jedna rzecz. Powiem tylko, żebyś mi też na to mógł drugiej, odpowiedzieć. Drugiej części, Czy ty tak? się orientujesz? No. Na playu, jak jest. Jak ci ukradną coś w cokolwiek konto, no to możesz je odzyskać? Ale jak na playu, na no? PlayStation? Na przykład się zmieni hasło albo coś. nie? i masz swoje konto jak swoje. Były takie sytuacje i zasadniczo problemy są rozwiązywane. Dzwoni się na infolinię, musisz się odpowiednio tam... Yy... Pokazać, że ty to jesteś ty i oni ci mogą na przykład wtedy, wiesz, zresetować to hasło i, i jesteś w stanie odzyskać swoje konto, tak? Natomiast yy, nie mam na ten temat tak szerokiej wiedzy, żeby stwierdzić, czy da się to zrobić, wiesz, yy, niezaprzeczalnie, bo zasadniczo w playu, wiesz, jest ta aktywacja niejako konta jako głównego I, i no ty mając to swoje konto, to, to na nim jesteś. Nawet jeżeli tam nastąpią jakieś tam mm. zmiany czegoś, to to, to to jesteś na tym koncie. Tam większego problemu bym się upatrywał w tym, zresztą Krystian chyba kiedyś o tym opowiadał, jak ktoś ma przypiętą kartę płatniczą. I, I że są dokonywane jakieś zakupy. Natomiast tutaj też chyba nastąpiły pewne zmiany. Yy, tak, już jak, jak jesteśmy przy temacie. Yy, tylko, że nie wiem, czy one nie są bardziej po stronie banku. Bo kiedyś, jak miałem przypiętą kartę do Playaka, to dosłownie rok temu, yy, to po prostu wchodziłem, biora, brałem kup grę i ta gra wchodziła mi automatycznie do koszyka. Dostawałem za chwilę SMS-a, że mi pobrało mhm. tam stówkę z konta. I nie było z tym żadnego, wiesz, więcej problemu. Nie? I mając nową kartę, nie wiem czy to jest zależne od tego, że wymieniłem kartę, czy że się zmienił regulamin na koncie, bo kartę zamówiłem taką samą gdzieś tam po tym, jak zgubiłem portfel w zeszłe wakacje, rok temu. I teraz mam tak, że ta sama sytuacja jest zarówno jak coś chcę zamówić na przykład z AliExpress, jak i kiedy zamawiam na PlayStation, czyli jest przypięta karta razem z podaniem tego kodu z odwrotu, czyli CVC. I to nie wystarcza do dokonania zakupu. Automatycznie, kiedy próbuję dokonać zakupu, to mnie przeglądarka przenosi na stronę mojego banku, każe mi się zalogować, podać moje login hasło konto, dopiero jak wejdę i kliknę tam taką jakby akceptację, yy, wyglądającą raz tak, raz tak, bo tam z dwóch kont akurat korzystam, yy, to dopiero wtedy jest ta transakcja możliwa. Więc coś się w tym temacie też chyba trochę zaostrzyło i, i zmieniło, tym bardziej, że na PlayStation wciąż nie mam włączonej, podwójnej weryfikacji konta mm -hmm. i, i tam sobie, wiesz, grzecznie dosyć no, działam. No bo powiem tak? Ci, że no, na fakt... to ja też się, to zacząłem się teraz zastanawiać w zasadzie, czy, czy to jest tak, że jak już ktoś Ci buchnie konto, to że oni co, olewają to, nie pomagają Ci, czy... Na pewno, pomagają, na, pe na pewno pomagają, ale no, to wszystko zależy, wiesz, yy, wiesz to, są, to jest oferta na tam 300 i na 800 zł, jeżeli chodzi mhm. o te dobra wirtualne. Nie wiem, czego dokładnie yy, dotyczy, jakich strat, yy, tak? natomiast yy, na pewno są sytuacje i to nie musi dotyczyć tylko Steama, kiedy nie będziesz w stanie czegoś odzyskać i z samych tych informacji bez wchodzenia wiesz, w warunki tego ubezpieczenia widać, że tam nie jest mowa o, o na przykład ponoszeniu strat całości. Ale ja tę sytuację znam jeszcze bodajże sprzed 12 lat, kiedy w, w online nową grę typu Trawiana grałem i... Z uwagi, że tam partie były, rozgrywały się trzy bądź sześciomiesięczne, nie wiem czy miałeś kiedyś styczność z tym. Nie. Na, na jakichś tam serwerach. To taka typowa gra przeglądarkowa, gdzie wszystko się tam, wiesz, rozprowadzało do jakiejś budowania swojej armii, potem łączenia się w sojusze i na koniec wybudowania jakiegoś cudu świata i tak dalej. No ogólnie współpraca była kluczem, bo, bo samodzielne jednostki tutaj nie miały żadnego znaczenia od pewnego momentu. Tam na początku mogłeś na swojej wsi być tam królem dookoła, ale potem wiesz, to już sojusze cię dojeżdżały, nie? Więc albo, albo z kimś albo po prostu dostawałeś w dupę. I powiem Ci szczerze, że już wtedy dochodziło do takich rzeczy, że na przykład mając jakiś tam sojusz wiesz, kilkudziesięcioosobowy i występowaliśmy przeciwko innemu na serwerze, że byli szpiedzy potrafili wyłapać, wiesz, kim jest ten gracz, który tam powiedzmy najbardziej zagrażał w jakimś tam regionie i powiedzmy gdyby go wykluczyć, to byśmy mieli tam na tyle silne panowanie, że do końca rozgrywki, która tam jeszcze trzy miesiące do niej zostało, oni już nie zdołają tam powiedzmy nic z tym zrobić i będziemy mieli, wiesz, całe wschodnie skrzydło mapy powiedzmy w panowaniu, nie? Więc to zostało na przykład ustanawiane jako cel nadrzędny i kluczowy i do tego stopnia wnikany, że w realnym życiu gość był hakowany i zostało mu się na przykład, wiesz, było robione włamanie na konto i co z tego, że on to hasło sobie zmienił, jak on się budził i już nie miał tej bazy? bo po prostu ktoś mu wchodził w nocy, wysyłał wszystkie jednostki obronne na wycieczkę. W tym samym momencie wpadały yy, ataki, które zresztą sam w nich uczestniczyłem i, i po prostu rano zobaczyłem... Tylko, no, no, no, że to zniknęły. mówisz Gościuł o że brno... sobie zrobił, a nie kupił, tak? Yy, nie, bo tam widzisz, yy, pieniądze wszystkie, które wydał na konto, mhm. można było zweryfikować, bo przyspieszanie budowy Aha, rozumiem, odbywało rozumiem. się mhm. zakupem monet, które zresztą na Allegro chodziły, wiesz, masowo, bo ludzie wtedy SMS-ami można było za nie płacić, pamiętam, i można było bardzo dużo kupić monet właśnie na Allegro po niższych pieniądzach, bo osoby, które miały dostęp do właśnie kart SIM, które wtedy nie były rejestrowane, kupowały te startery za jakieś śmieszne pieniądze, a na starterach miały po 5 zł, więc kupowały te monety trawiana za 5 zł i potem sprzedawały je, wiesz, tam za, za pakiety za 2 zł, coś w ten desen, w każdym razie można tam było na Allegro kupić to jeszcze taniej, były różne tam możliwości, paczki, to już mniejsza o to. Były realne pieniądze na to wydawane i hmm. można było stwierdzić, że adres gracz pod tym kontem wydał tyle i tyle pieniędzy na swoje konto. Jak on był tak dojechany w nocy, że wiesz, budził się rano, a wiesz, to chodzi, dochodziło do tego, że ja pamiętam, że gościa, którego dojechaliśmy w podobny sposób, yy, znaczy tam się akurat nikt nie włamał do niego przy tej sytuacji, ale, ale mieliśmy go w ten sposób jakby sprawdzonego, że wiedzieliśmy, że on jest tak jak Krystian yy, zawodą, i że on wstaje o piątej, a nie o szóstej. Aha, I tak zwycyklowaliśmy wszystko, że wiesz, że godzina przesunięta, żeby atak mhm. był na piątą, żeby on nie zdążył wstać i po prostu, yy, wiesz, czysta baza i dojechany atak taki, że po czterech miesiącach gry budzę się i widzę, że po prostu jego wnioski zniknęły, skasował konto, wiesz, pożegnał się, dziękuję. To wiesz, wyobrazić sobie to wkurwienie, to naprawdę jest, no, no, jest to dużo, nie? bo ta gra naprawdę wiesz budowała powiedzmy ten serwer tam działający przez 6 miesięcy yy, budował te relacje I, i wiesz kiedy zwycięstwo z sojuszu było powiedzmy skompilowane wiesz, wspólnie wybory gdzie będzie budowany albo że nie wszyscy do końca wiedzieli w której wiosce będzie tam ten budowany cud świata tylko tam niektórzy do czasu aż to nie było oficjalnie ogłoszone yy, część yy, ludzi tak jak ja na przykład budowała armię tylko po po to, żeby wiesz w odpowiednim momencie, jak 300, pójść po prostu na rzeź i, i, i dojechać, wiesz, wroga. I, I dokładnie to pamiętam, jak wiesz, naprawdę piękna, ogromna, tam, wiesz, wbudowana przez kilka miesięcy armia została posłana na rzeź, ale jak zobaczyłem, wiesz, raporty bitewne, co, co ona zrobiła, no to po prostu byłem niesamowicie dumny nie, z tego. To, to wiesz, to była prosta gra, ale niesamowicie wciągająca pod tym kątem, ale yy, to są realne straty. Tak, I jeżeli wiesz, ktoś byłby w stanie to zgłosić i pokazać, zresztą przy tych, przy tych grach tam z kosmosu też były jakieś takie historie, że ktoś y, że oni się zrzucali wszyscy na jakiś tam jeden statek, prawda a do sojuszu czy coś w tym stylu a potem ktoś go ukradł i zniszczył czy coś w tym stylu, to tam inne pieniądze, ale to też y, były pieniądze jakiś ludzi i mi się wydaje, że chodzi no, o takie no, rzeczy no nie, no wiesz jak jest popyt, to jest podaż, nie? Masz na pewno w niektórych grach wymienianie się walutami, albo załóżmy yy, masz sobie doładowane konto, a ktoś ci wejdzie na twoje konto i wyda te wszystkie pieniądze, wiesz, w ogóle w sposób bezsensowny nie jesteś mhm. w stanie tego odzyskać. No, możliwości jest mnóstwo, tak, to nie są duże pieniądze, to jest 300, to jest 800 zł, tylko że to nie są duże pieniądze. Jak myślisz o tym, żeby, nie wiem, kupić nowy telefon albo coś takiego, kupić jakąś myszkę, nie wiem, do gry, tak? Ale jeżeli sobie myślisz, że to jest, kurde, 300 złotych wydane na, kurwa, nieistniejące rzeczy w grze, tak? Na, na, nie wiem, czapki jakieś, wiesz, w Call of Duty czy, czy w innej tam Ubisoftowej grze o bieganiu w Boliwii, która mieści się w Afryce, no to, kurwa, to boli to zwyczajnie boli, nie? I warunki na pewno są takie, że nie pokrywana jest całość, bo zaraz by to ktoś wykorzystał, pewnie jest tam jakiś udział własny 50%, żeby złagodzić ból, czy, czy coś w tym stylu, ale, yy, ale nie więcej. Natomiast drugi wariant, o, o którym chciałem powiedzieć, to jest yy, ubezpieczenie tego sprzętu dla gracza. Z informacji, które tutaj gdzieś tam widzę to, że wchodzą zarówno konsole, jak i komputery, czyli tutaj możemy równo stanąć obok siebie, ale również i tablety, słuchawki, kierownice do wyścigówek i iPady. tak? Warunek jest taki, że musisz mieć dowód zakupu. Kiedy zawierasz umowę, to sprzęt nie może być starszy niż 3 miesiące, czyli 90 dni i jest chroniony do dwóch lat. Czyli nie jest to powiedzmy tam, wiesz, tak jak ja używam konsoli, wiesz, dłużej i, i tak dalej, to już po herbacie. Ale jest to ochrona przed kradzieżą. To załóżmy, że nie każdy... Yy jakby jest podpięty pod ubezpieczenie domu, które tam załóżmy kupili rodzice albo swoje własne, bo, bo są jeszcze studenci i tam setki różnych innych sytuacji, tak? W każdym razie yy, kradzieżą bym się najmniej yy, przejmował, bo uważam, że najważniejsze, że to ubezpieczenie ma ponoć chronić przed przegrzaniem się sprzętu, yy, na przykład yy, działaniem dziecka, które wiesz, tą konsolę zrzuci na ziemię, bądź będzie jakieś zalanie yy, zalanie wodą, czy, czy kawą, czy coś w tym stylu, no i oczywiście uszkodzenie tam wiesz z jakichś innych przyczyn, tak? Więc krótko mówiąc takie mm, z dowolnej przyczyny można przyjąć uszkodzenie I, i pod tym kątem wydaje mi się to dosyć sensowne. No ja nie miałem osobiście awarii sprzętu, bo zawsze myślę, że, że jednak dosyć mocno dbałem o ten sprzęt. Yy, awarii nie miałem takiej, żeby coś bezpośrednio mi się wylało, ale przecież ps trójka. Co prawda to już było tam dwa lata po, po jej kupnie, ale mi się zjebała dlatego, że postanowiłem, że ją będę woził sobie w delegację. No i ona po prostu nie wytrzymała wożenia w bagażniku, nie wiem, może trochę zmiany temperatur i tak dalej i dostała w czapę. I, I była nie do naprawy, bo tam jakiś układ y, pamięci krótkotrwałej typu, typu RAM czy coś w tym stylu padł, który po prostu ważne tam informacje przechowywał, no taki BIOS trochę można chyba powiedzieć, no, bardziej po, po twojemu. E, w każdym razie odzyskać się tego nie dało wymienić też nie bardzo, bo to gdzieś tam na płycie głównej, no, no już nawet nie odbierałem tej konsoli, szczerze mówiąc w dupie miałem i, i olałem temat, pomimo, że tam mogłem odzyskać z niej jakieś sprzęty napęd, dysk twardy gdzieś tam na części rozsprzedać, ale to już nie było sensu e, no. Chłopaki, jestem Super, ominęła cię cała zabawa, ale my też jesteśmy o, czy, czy wy nagrywaliście dalej? Tak, nie, cały czas bez ciebie e, e, Kończąc moją wypowiedź na temat tego sprzętu. Skoro już ta oferta poszła do omówienia, to mamy cenę za ubezpieczenie sprzętu 5 zł miesięcznie przy 3000 zł. Tak, on I cały o czas o się tak pytałem. Ale to, to zajebiście, I bo chciałem coś do tego I 20 zł miesięcznie przy ubezpieczeniu tego za 10 tysięcy złotych. To już raczej nie jest ubezpieczenie komputera, tylko, znaczy konsoli, tylko raczej komputera, no ale gamingowy piecyk za 10 tysięcy złotych I, i biorąc pod uwagę, że może być ubezpieczony właśnie od tych pierdółek typu, że ktoś na niego wyleje kubeł zimnej wody, tak, bądź coś w tym stylu, bądź się przegrzeje zwyczajnie, no to się wydaje nie taka głupia opcja, no, no to w skali roku to jest 240 zł, owszem, no ale przez dwa lata wydać 500 na to, żeby mieć spokój ducha, że te 10 tysięcy się yy, nie wykaszani, tak, że nie będzie trzeba wyłożyć, no to nawet nie jest to takie chyba najgorsze, no. Po, powiem wam, że taką, takie ubezpieczenie jest w Anglii e, i ono jest bardzo standardowe właśnie do nowych sprzętów i to jest wszystko, to jest nie tylko konsola, ale na przykład to może być telefon, to może być wszystko i to mniej więcej działa tutaj, tutaj możecie hmm. nawet ubezpieczyć w ten sposób telewizor e, i na przykład możecie go sobie rozjebać i tutaj wymienię wam na nowy trzeba coś tam zapłacić, a jakaś opłata za to jest, ale to u nas też tam... jest standardem na kwestię przedłużania gwarancji to też działa mm, w ten sam sposób, ale to jest ubezpieczenie takie na, na zasadzie e, e, powiem ci jaką miałem sytuację, byłem na syl u Sylwestra e, na Sylwestra u kolegi i rozwaliłem mu telewizor e, nieważne w jaki sposób, po prostu się popsuł, tak? I to była fizyczna sprawa. Nie, przepraszam, to nie był telewizor, to był laptop, to był laptop. Rozwaliłem mu ekran, czy, czy coś tam. I tu, tu nie było ża żadnego problemu, żeby, żeby to wymienić, no bo właśnie skorzystał z tego ubezpieczenia. Tylko, że nie wiem, czy w Polsce działa to też na takiej zasadzie, że przychodzę do Rafała i zdejmuję mu telewizor z, ze ściany i on go wymienia. Nie, nie wiem, czy tak to, to ja u was mam, działa. U nas ja na mam, przykład... Ja e, ja wam działa, działa. To znaczy, możesz sobie ubezpieczyć praktycznie teraz każdy sprzęt to jest Trochę drogie. Czy Wojtku, może, no. może ja się wypowiem jako, wiesz, że tak się wyrażę, 12 tak lat w branży. Tak, tak, tak to, ja to wiem. bardzo z, z, z, z, z, no. z mojej Z mojej strony taka uwaga. pierwszej części tego ubezpieczenia, czyli na te wirtualne dobra, na 300 na 800 zł, to na pewno nigdzie indziej nie dostaniecie. Więc jeżeli wydajecie faktycznie swoje złotówki na to i, i liczycie się z ryzykiem, tak jak omawialiśmy wcześniej z Wojtkiem, że może coś się takiego zdarzyć, że nie będzie opcji odzyskania tych pieniędzy yy, po tej kradzieży konta i, i coś takiego, no to myślę, że jest to warte przemyślenia. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie yy, sprzętu samego w sobie, to 240 złotych za rok przy 10 tysiącach to nie jest żaden wyczyn i jeżeli jest zawarte ubezpieczenie na cały dom, to nie ma problemu z tym, żeby to też był jeden z jego elementów i nie będzie dotyczył na pewno wtedy tylko komputera, ale też wielu innych rzeczy przede wszystkim, czyli naraz będzie mogło to dotyczyć zarówno telewizora, jak i komputera i na pewno nie będzie ograniczenia tylko do dwóch lat. I to są standardowe rzeczy, tylko oczywiście mówimy tutaj o yy, wyborze, no nie ze wszystkich firm, tam trzeba się troszeczkę zainteresować, ale, ale nie ogólnie, nie, biorąc... Ogólnie rzecz biorąc... Bo on pytał o to, no. jak to działa z telewizorem, tak, że ciągnę telewizor na przykład i, i rozbije komuś na głowie, czy jest szansa ubezpieczyć to tak, że nawet jeżeli to jest z winy właściciela, że jest ubezpieczony, nie? To jak ja tak to pytanie, no nie wiem... Jest szansa, znaczy inaczej, nie ma z tym problemu, że oglądasz telewizję i, i załóżmy... W kurwicie tak, powiedzmy to, że twoja ulubiona drużyna esportowa na Polsat Games y, przegra, <śmiech> że rzucisz kubkiem herbaty w telewizor i on się rozleje i to sobie normalnie zgłosisz i dostaniesz nowy, tak? Bo to będzie działanie, wiesz, nie z premedytacją, tylko tam pod wpływem, powiedzmy, y, czegoś i tak dalej. Takie rzeczy wchodzą w grę. Oczywiście można coś takiego złapać. W Nie wszystkich firmach oczywiście ale jest jak najbardziej. Yy, wydaje mi się, że mimo, mimo wszystko, no, jeżeli ktoś ma takie porządne tam yy, tematy gamingowe, mógłby się tym zainteresować, dlatego, że tutaj widzę, że konstrukcja tego, która przewiduje zarówno jakieś tam przypadkowe zalanie herbatą, jak i czy tam jakimś innym napojem, jak i również przegrzanie się po prostu yy, sprzętu, gdzie, gdzie też nie zawsze dbamy o to, choćby w przypadku konsol, gdzie no, one są przewidziane, żeby stać na półce i nikt tam nie dba o to, żeby dodatkowo jakoś nie wiem, je chłodzić, czy coś w tym stylu. Eee, a wiemy, że chociażby te konsole mocniejsze, czyli prosiaczek to się grzeje. Ostatnio mojemu znajomemu się prosiaczek spalił. Eee, I niestety poszedł normalnie do, e, na gwarancję, co prawda jeszcze, ale ale się to zbiegło z premierą Godowora, więc był wkurwiony, że nie może grać na premierę Godowora, nie? Eee, a niedługo już by nie był po gwarancji, znaczy byłby po gwarancji, więc ta gwarancja by mogła go Zresztą nie wiadomo, czy mu ujęła swoją drogą, bo jeszcze nie mamy na ten temat decyzji. Eee, więc pod tym kątem to jest fajne, bo to przewiduje zdarzenia konkretne, takie, które, które powiedzmy gracza mogą dotyczyć. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt takich właśnie zniszczeń, które tam, czy kradzieży, czy, czy tego, że właśnie coś spadnie, upadnie, nie wiem, tam jakieś dziwne rzeczy się będą działy, to można szukać takiego ubezpieczenia w totalu, albo się może inaczej zapytać swoich rodziców, czy pomyśleli o, o twoim komputerze, nie? Jak, jak gdzieś tam, wiesz, sobie coś kupowali. No, Ale tych wir wir wirtualnych cudów to to na pewno nie ma w normalnym. Eee, Słuchajcie, bo mnie rozłączyło, powiedzcie mi, ile już nagrywamy? Dokładnie, w kończymy godzina, godzina 59. 59 no. Dokładnie tak, bo właśnie tak sobie pomyślałem, że zaczęliśmy za 15. I słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończymy 110 odcinek podcastu Bezimienny. Jak zwykle widzicie, zrealiz zrealiz zrealiz zrealizowaliśmy nasz główny temat. E, w związku z tym bardzo, bardzo nam miło, że nas słuchaliście i byliście u nas. Słuchajcie, standardowe wchodzicie na YouTube, a tam rzucamy odcinki... Wrzucamy też odcinki na Twitcha, tam informujemy, że taki odcinek się pojawia, nie na Twitcha, wróć na Twittera. E, jesteśmy na Google+, e, bezimienny.pl, e, najlepsze radio na świecie, czyli Black Widow Radio i oczywiście projekt Wojtka, czyli nerdomaster.pl. Też tam wchodźcie, Wojtek, od czasu do, do czasu coś tam e, napisze e, i nagra. I słuchajcie, Facebook standardowo i, i oczywiście aplikacje podcastowe, ściągajcie, jesteśmy w każdej normalnej aplikacji podcastowej, czy na iOS-a, czy na Androida. Więc słuchajcie, 110 odcinek dobiega końca, dziwny odcinek, ale myślę, że całkiem niezły i w sumie żegnamy się. Żegnam się ja, czyli Christian Kender był ze mną dzisiaj Wojtek Kocjan. No cześć. I był Rafa Rodomieski. Dzięki wszystkim, cześć. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie Tak, słyszymy się za dwa tygodnie Więc dziękuję drodzy słuchacze Do usłyszenia, trzymajcie się Cześć